Aktywny podcast sportowy. O, FIFA Jaki piękny szum. A bo posłuchaj. Piękny, tak, muszę posłuchać. Jest na to już nagrywa? tak? Tak. Nagrywamy herbatę redaktora Kondraciuka tak. Zamiast podaktora Zawady za dzisiaj tak. występuje herbata. herbata. A świetna nazwa dla zespołu pankowego herbata redaktora Kondraciuka <laughs> no, Ostatnio moja żona wymyśliła. Chciałbym inną. zespół pankowy moim nazwiskiem. Zespół urojeń. Zespół, zespół urojeń. Zespół, tak. Zespół, tak. Zespół, tak. Tak. zespół, zespół urojeń. Ale szumi. Prawda? Jak nad morzem. Jak nad morzem. O, o. Tak trochę jednostaje. Jesień to liście, wiersz i tak dalej. Nawiązujemy do klimatu. Tak. Proszę bardzo, wchodzę sobie właśnie na stronę uefa.com. Pierwszy artykuł. Poland z Glik, Peks, Back England. No. Weź, weź, weź, weź sobie, sobie bliżej mikrofon do otworu gębowego. Ja nie mogę, bo to... A, bo ty masz... No, no czekaj, to, poczekaj. Zaraz to, to to legułowi, gawłowi kwiata. No bo redaktor gaweł ci poczekaj, po prostu... Poczekaj, ja się podjadę z krzesłem po prostu. O. To największe... No i sobie wyłączyłem wszystko. Większych stojaków nie było na te mikrofony mm. Bardzo dobry stojak. Może dla Połomskiego on jest dobry. Połomskiego też, nie, on, on miał takie skable owinięte trzy razy wokół dłoni, no, no. <śmiech> tak. Dobrze, jest, mamy odcinek.. Ja z Jurkiem Połomskim wychowywałem się w jednej piaskownicy, okay. razem przeszczepialiśmy sobie włosy, także. 160. Tutaj zawieszam głos, albowiem jak zwykle nie pamiętam. Który? 160. No pomóżcie. Ale, ale UEFA.com pokazuje mi też Germany Sweden 4 4 Live Now. Live Now? <śmum> Ciekawy twój cały czas jednak do, do pierwszego gola. <śmum> tak grają. Kto dostrzeli, tak. ten wygrywa. <śmum> Aha, to nie to. Trochę już są podmęczeni. <śmum> Dwa dni. Ciekawe czy, ciekawe, ciekawe czy Polska Anglia jest live now. Nie, Polska Anglia się już skończył. Ja, skończy. To Wyrąc będzie najdłuższy, koło. najnudniejszy podcast. Myślę, że tak będziemy kontynuować. To znaczy nic się nie będzie działo, jak w polskim filmie. <grym <grym Dobra, no. no ale go jeszcze nie rozpoczęliśmy. Dopóki nie podasz numerka, to się nie liczy. Tak jakbyśmy nie zaczęli. Tak, ja tak, może no. mam, mam tłumaczyć za do Zawadę, czy spuszczamy na niego zasłonę liczenia? Zaraz ja ma zakaz podcastowy. <grym> Dwuletni. Za brak zaangażowania i chęci. Drodzy słuchacze, jak zauważyliście, jest odcinek, zaraz się dowiemy. 162, już wiem. 162 odcinek subiektywnego podcastu sportowego. Serdecznie witamy. O, jest jestem moja żona. Tak, żona coś powie, bo dzisiaj jest taki podcast. Każdy może się Każdy może się nagrywamy. Mamy lekki chaos. Czy jest tak cicho, że w ogóle. A, to będzie podcast technologiczny na telefonach Samsunga. A może masz popsute. Po... Możemy wszystko. Przez telefon telefonę. A nie możesz dać sobie głośniej? Mam na maksa. A może masz popsute wejście słuchawkowe? Może. No. W nowym telefonie? No, to znaczy, że trzeba go reklamować. Ja mogę sprawdzić reklamować. swoje na przykład słuchawki sprawdzałeś? Te same słuchawki w czymś innym. A jak ty masz telefon? Zony Ericsson. To w twoim nic nie będzie działało. No, no wiesz, bo ja wziąłem słuchawki <grym> od wzięłam ja i było tak cicharne, więc może jakąś przepustowość, czy coś ma. Nie, tak? może oporność, na przykład. Oporność, miał przepustowość. Przepustową, oporność ewentualnie. No i Przemek był tak miły, że mi przyniósł niby to sam sługowe, tak? No, niby. Dziękuję, jest. A może to jakieś ustawienie jest Przemek? Może, nie wiem. Aha, jest. Dobra, <grywa> No, gdyby któryś z słuchaczy wiedział, jak pomóc zuzannie, bałżący redaktora Ernesta Gapła prosimy o komentarze. Jakby ktoś się chciał do nas jakieś pytanie, na no, temat, to zapraszamy. Mm, jak pewnie... otwarte. sąsiedzi na przykład. Tak. Tak. Tak. Jak pewnie słuchacze zauważyli, i redaktor Zawada jest dziwnie milczący dzisiaj. I tak już pozostanie tak do końca. Pozostanie ja jak do mówię, końca. ma zakaz podcastowy na dwa lata. Albowiem redaktor Zawada, redaktor Zawada znajduje się w Hiszpanii. Co prawda nie żyjemy w XIX wieku. Istnieją takie wynalazki jak Skype ale redaktor zawada, jeżeli chodzi o jeżeli urządzenia techniczne, to jest na etapie długopisu. <laughs> tak, tak, żeby gdzie wcisnąć, żeby, żeby wkład wyszedł. No, także niestety y, będzie, tutaj słuchacze byli bardzo zmartwieni, że będzie zbyt obiektywnie, jeżeli chodzi co on z tym zrobić, Daj. To wrzucić. że będzie zbyt obiektywnie, jeżeli chodzi o Grand Derby, a ja myślę, że będzie bardzo mało Obiektywnie, było o Derby nie wiem, czy będziemy w ogóle mówić. Bo ja już... Tym bardziej, kiedy to było. Ja, tak ja mało trochę zapomniałem. To, tak ja, to jest wyłączona, to pierwsze. Tak. A po drugie, myślę, że skrót rozgryzający orzeszki pod stołem to też nie jest najlepsze tło. Nie, już jest bardzo dobrze. Nie widzę swoje łóżeczki od herbaty. No, a nie, bo już nieduże zostało. Dobrze. E, okay. Jeszcze Jak już tak jesteśmy na takim kompletnie te, tematy poboczne poruszamy, to chcieliłem, żebyśmy poruszyli temat czasu poboczny. No, umawialiśmy się na ten podcast ze dwa tygodnie i opracowaliśmy nową teorię południa. Tak. Pach, pach. <laughs> Tutaj umawialiśmy się z redaktorem Magdiarzem i redaktor Magdiarz powiedział, że w południe się umówmy tak, przed, po, przed, południem. przed południem tak, 12.30. Ale to, ale to no i to jest prawda. Bo... Rozmawialiśmy, rozmawialiśmy, bo ja mam na przykład takie same, podobne przynajmniej poczucie. No bo, procesu, my... bo Ponieważ ja też uważałem, że południe to jest 15. Dla... Tak, tak mniej więcej. Dla wszystkich naszych słuchaczy, Czyli może kiedy są... rodzice kończyli pracę. Tak, w innej sytuacji niż my. To znaczy, no nie, ale my film... mamy, że tak powiem, czas pracy wszyscy, chyba czas pracy nie normowany, to znaczy że pracujemy różnie. Czasami rano, czasami w nocy, czasami ale na Ale myślę, że w ogóle definicja południa się trochę zaktualizowała, bo chyba mało kto teraz pracuje, nie wiem, od szóstej. Myślę, że jakieś 90% ludzkości. Od szóstej? Nie od szóstej. No tak. No właśnie, prawda. nawet jak chodzi do pracy na tak, dziewiątą, to, tak, no to, to też ci południa nie fabryki, wypada. Fabryki, Czyli południe powinno około, koło piętnastej wypadać, słusznie. Znaczy wiesz, no jak ktoś tam ewentualnie możesz pracować na kilka zmian, tak? Nie tak, ale też. w fabryce nawet jak są trzy zmiany, no ale właśnie chodzi o to, że to, to, to procesie... to od siódmej. Nie. To mi się też zdarza być w pracy o szóstej, tak, czasami. I no, tylko ale że oni że wtedy... mają to regularnie. Tylko że wtedy to jest odwrotnie, bo wtedy 15, to jest dla mnie pora na pójście spać. Bo wstałem no, ale... wcześniej, jestem zmęczony, wróciłem z pracy. Dobrze, myślę, że postulujemy przesunięcie południa na godzinę 15. Nie więcej, tak co tam najmniej. Musimy z tym wystąpić do kogoś. Nie wiem. No, Może ona będzie bardzo ja, nawet... ja wiem, jeden poseł ma obok mnie swoją siedzibę, to znaczy takie to sięgno, biuro. Co prawda, przychodzę tam codziennie z psem i nigdy go nie ma, ale... Ale jest. Może ktoś tam biuro jest. Biuro poselskie. Możemy jest. zostawić. Jest biuro poselskie, może przyjmują jakieś tam... Ja jeszcze... Możemy to nawet nagrać. Jak, jak skład... przyjmują? Tak Jak jarząbek. Ja składamy... składamy... Stanąć pod drzwiami pa. i... Jak składamy... Złożyć, <grymne> Złożyć petycję. To... Taką <grymne> petycję do swojego posła, żeby południe zostało przesunięte na 15. Ja jeszcze chciałem tylko powiedzieć, że dzisiaj jestem z urzędu zwolniony z opowiadania anegdotki dykteryjki. Ponieważ... Ale kto Cię zwolnił? Sam się zwolniłeś? Tak. I zaraz mam, tak, mam, ja... mam poważne argumenty za no, tym. No słuchamy. Ponieważ po tym, co stało się we wtorek wieczorem na Stadionie Narodowym, Będzie to starcie podawać fakty jakby nie przebije. Nie, przybije, no, że nie tego, bardzo. Tego, to, co tak, powiedziałaś ostatnia, tego nikt że nie że czemu zalało morawę. Bo... Nie, czemu woda stała na stadionie. Tak? No czemu? No, bo się nie mieściła w metrze. To ja najbardziej ubawiło mnie. Zobaczyłem taki krótki tekścik, który brzmiał jesień zaskoczyła murawowców. Ja znowu jestem, moim faworytem. Jest, jest, jest, jest, kiedyś był bazar, dzisiaj jest wiadro. Tak. Znaczy chciałbym, żebyśmy poruszyli tą kwestię. No, nie, wszystko, u, nie, unikniemy. Nie, nie Nie unikniemy poruszenia tej kwestii, bo wydaje mi się, że y, wszyscy y, Dokładnie wszyscy dziennikarze zadają złe pytanie, mianowicie Czyli? pytanie jest, które jest zadawane szeroko w radio, telewizji, prasie, brzmi, czemu dach nie został rozsunięty? Zasunięty, Zasunięty. a pytanie powinno brzmieć, czemu nie dało się zasunąć dachu? <gry> I tu jest głęboka różnica. No jest głęboka, wszystko. tak. Ponieważ jestem głęboko przekonany, że tego dachu nie dało się zasunąć. No nie dało się, to już tak. jakby wiadomo. Bo tak, dobrało. ale ja nawet ja wiem dlaczego. Pierwszy szef Narodowego Centrum Sportu twierdził, że tak, robili tak. próby podczas ulewy Jakiś, i zamykali tam w, w, w, w I mi, mi, mi nie chodziło o to, że nie było technicznej możliwości. Aha. Mi chodzi o zupełnie co innego. Mi chodzi o to, że ta cała sytuacja, która się wydarzyła jest dokładnie taka sama jak sytuacja przy większości katastrof lotniczych, wojen, które zostały przegrane, mianowicie kilka ośrodków decyzyjnych, z no których tak, każdy, tak, każdy tak, posiada tak. tylko fragment wiedzy i które w ogóle się między sobą nie komunikują. I w tej konkretnej sytuacji było tak. Jest to chyba, to się nazywa Narodowe Centrum Sportu. Jest, tak, stadion. stadiony. To jest jeden ośrodek, drugi to jest Delegat Pan FIFA, FIFA, tak, a trzeci to jest PZPN. No nie, jeszcze jest czwarty i piąty, bo obie reprezentacje jeszcze tak. dochodzą. No tak, ale one powiedzmy, one tutaj są w postaci klientów, którzy domagają się i to, a to od przedstawiciela, a to od PZPN-u Polacy, tak, żeby coś się stało. Natomiast no nie, no bo, bo teoretycznie decyzje, przepisy są takie, że no, właśnie że to nikt nie może podjąć decyzji wbrew drużynom. On, tak, muszą to, się na to no tak. zgodzić. I w środku mnie... decyzyjnych się robi pięć w tym momencie, tak. a jeszcze na końcu jest ten pan, który musi ten guzik wcisnąć, tak? tak. I ja i... sobie to przeanalizowałem. Pan Kazimierz. Tak. Prawdopodobnie. Tak. Albo Franciszek. O, <śmiech> od... W każdym razie ja sobie przeanalizowałem i mi wyszło, że było tak. Delegat FIFA rozmawiał z drużynami i drużyny powiedziały tak, że, Ale on, że on w poniedziałek. Tak. Że, one, żeby, one powiedziały, że, że wolą, żeby grać przy otwartym Dachu co jest oczywiste, bo nie jest duszno, jest przyjemniej tak? grać przy otwartym dachu i wiedza delegata FIFA była następująca. Drużyny wolą grać przy otwartym dachu, być może będzie padał deszcz, ten stadion posiada zasuwany dach, jeżeli będzie padał deszcz, to się zasunie, to się zasunie dach. I to jest wiedza delegata FIFA. Ja myślę, że jeszcze tutaj jest jeden element istotny do tej wiedzy delegata FIFA, ponieważ jest to zupełnie nowy stadion, który był jedną z głównych aren euro, dopiero co wybudowany ma niespełna rok, więc nawet jak będzie padało, to nie będzie żadnego problemu z murawą. Tak, to tak, jest tak Narodowe Centrum Sportu, tak, czy tam jak oni się nie nazywają, miało wiedzę następującą. Chyba będzie padał deszcz, stadion ma zasuwany dach, ale nie da się go zasunąć w momencie, kiedy już pada deszcz. Bo tam wierzę głęboko, że oni mówią prawdę, że są jakieś ograniczenia techniczne, że to po prostu. No są właśnie, nie ma jedności. Jakby, no dobra, bo, no i, ale powiedzmy. I były prezes tak. Kapler i jakiś tam jeden z konstruktorów twierdzi, że to nieprawda. No, no dobrze, ale no, ale tego nie okay. dojdziemy. Przyjmijmy, że on jest tak, bo oni nawet pokazywali jakąś instrukcję. to tak, no taka wiedza obsługi, jest z tego Centrum tak. Sportu, że się nie da. I jeszcze wiedzieli, że mają do dupy drenaż na murawie. Tak. No. Znaczy... Więc wiedzieli, że jeżeli ma padać deszcz, to muszą zasunąć dach przed y, tym, jak ten deszcz Co będzie też padał. To też zresztą zrobili. Tak. PZPN też posiadał wiedzę. PZPN miał taką wiedzę, że musi zmrozić wódkę przed imprezą. <grym> <grym> no. I to są A, trzy bo jeszcze, główne jest Kolejny był dawcip przecież taki, że murawa była zalana bardziej niż wipy. No. Nie, dlaczego nie zrobiliśmy tak. dachu? To było coś takiego. Nie, nie A, ja bo, najpierw, bo byliśmy coś zalani. Tak, tak to, nie, że... coś to co widziałem, to było tak, że stadion był tak zalany, że otrzymał im, imię kręciny. <laughs> No w, w każdym razie w każdym razie sytuacja moim zdaniem rozwijała się w następujący sposób, że przyszedł ten Narodowe Centrum Sportu do delegata FIFA i do, i do PZP i zapytał się czy może padać deszcz, czy mamy zasunąć dach no to delegat FIFA, który wiedział, że no, zespoły wolą grać z otwartym dachem powiedział nie, mając w głowie to, że jak zacznie padać już, no to się wtedy zasunie no to ten cały to cały, jak oni się nazywają ci, którzy obsługują ten stadion, bo w tej chwili z głowy to centrum o, nar Narodowe zbora, Centrum jest, Sportu tak? powiedziała znaczy, znaczy nie całkiem, bo, tam jeszcze dochodzi kolejna, bo NCS jest jakby właścicielem obiektu, a jeszcze sam stadion też ma swój jakiś tak tam wie, tak. zarząd szefów i, i tak dalej, którzy jako jedyni mają tak naprawdę pełną wiedzę o tym, co się no. da, czego się nie da zrobić. Aha. I oni podzieli. aha i sobie poszli i każdy zajął się swoim. PZPN zajął się mrożeniem wózki, delegat FIFA zajął się czym się tam zajmuje delegat FIFA, a oni po prostu zajęli się przygotowaniem do meczu. Jest jedna rzecz, której nikt nie zrobił i to jest jeszcze jedna rzecz, która mi się wydaje. Wszyscy sprawdzali pogodę na Onecie. <głosy> I teraz, jeżeli słucha nas... jest jeszcze szósty, tak. szósty środek władzy. Onet. Tak, tak. Jeżeli, jeżeli słucha nas ktokolwiek, kto zajmuje się stadionem narodowym albo jakimś innym dużym stadionem, obiektem w Polsce, to chciałbym wyjaśnić jedną sprawę. Na przykład w branży filmowej jest tak, że każdy, każdy wie... Istnieje taka strona, która się nazywa ICM, czyli Istnieje. Interdyscyplinarne Centrum Modelowania Matematycznego Uniwersytetu Warszawskiego, która podaje najbardziej sensowną... Albo po prostu Meteo.pl. Tak, albo Meteo.pl. To jest, to to jest samo. strona tak, To jest strona tej firmy. Tam się sprawdza pogodę. I tam na dwa, naprawdę na 24 godziny przed rozpoczęciem wydarzenia sportowego można z dużym prawdopodobieństwem określić jaka będzie pogoda. 24 godziny przed meczem widać było, że będzie lało jak z cebra. No ale przecież rzeczniczka powiedziała, że oni jak to spodziewaliśmy się ulewnego deszczu ale nie ulewy. <grystanie> Zresztą Rokin świetnie wyśmiał. <grystanie> no, czyli tak, czyli, czyli generalnie, generalnie mamy tutaj do czynienia z polskim bałaganem nie, i brakiem przede wszystkim, Przede wszystkim nie. Problem polegał na tym. I tyle. Ja myślę, że problem polegał na tym, bo. Yy, dla Anglików to, że będzie padało tego dnia to i że będzie rozsunięty dach nie z żadnym problemem, bo każda angielska murawa jest w stanie wytrzymać No albo oni nie wiedzieli, że ta murawa jest po prostu... Tak, a problem o tym, że podczas, był... podczas rozmów, kiedy rozmawiano i pytano te reprezentacje, czy dach ma zostać zatrudnięty czy nie, gdyby na przykład ktoś z Narodowego Centrum Sportu powiedział myślę obu reprezentacjom i tym, że ta murawa że będzie ma ulewa. bardzo kiepski drenaż. Tak. Ma bardzo kiepski drenaż i w razie ulewy ten drenaż po prostu będzie ale zabrakło właśnie kogoś, kto by powiedział nie, zasuwamy dach no to tak. jakby siłę decyzji. Znaczy nie, w końcu tak, nie, no, taki, bo wchodzi. delegat FIFA w końcu zadecydował. No ale tak, było już Zadecydował za o 19.30 tak. i wtedy się dowiedział, prawdopodobnie tak, w tym momencie. że murawa jest po prostu jest taka, że. że jest, po pierwsze, to, to już jest za późno, bo, bo dla murawy to jest za późno, bo jest cała mokra, a po drugie dachu się nie da zasunąć, bo bada. Tak? No. I... No, ja to widziałem w kilku sytuacjach korporacyjnych, w jakich, czytałem masę rzeczy a propos różnych katastrof, że w tym momencie każdy mówi, no ja nikt nie bierze do odpowiedzialności, Ja chciałem dobrze, on też chciał dobrze, wszyscy chcieli dobrze, a stadion tonie. Ale tak, nie znaczy, no co najciekawsze, oni dlatego zamówili taką murawę z takim drenażem, ponieważ... No mają dach. Ponieważ mają dach. Tak, tak, bo tam y, nikt, nikt się nie chciał inwestować w, w drenaż, bo po co nam porządny drenaż, skoro mamy dach? No tak? ale ten I to, drenaż to, podobno na to, na był euro, podobno ta murawa była, a! czy ten drenaż był inny? No był inny, bo takie Syf. były wymogi, takie były wymogi UEFA jakby i tam UEFA nie obchodziło, czy jest dach, czy nie ma dachu, po prostu... No, Drenaż so... był na 37 cm, tym razem był na 10, no to jest ta różnica. No dość kolosalna. No i tam nie się na ja tym nie znam, ale wypowiadał się też pan, który taki drenaż w ten... Gdańsku robił, że tam chodzi o to, że jest murawa, jest tam ta warstwa, ten Właśnie, drenaż o ten, o jeszcze pod spodem jest jeszcze jakaś tam warstwa odpływowa. Tak, ta a tej, warstwa odpływowa. A tej na Narodowym w ogóle nie ma, bo tam hmm. jest od razu beton po prostu. Bo tam też było, okazało się, że oni jak projektowali ten stadion, znaczy jak budowali ten stadion i kończyli budować ten stadion, to było tak, że oni wymyślili, że w takim razie nie będą wchodzić w normalną murawę taką jak jest ten teraz, tylko w taką specjalną murawę, która jest po prostu rozmieszczana w takich wielkich blokach. Tak, tak, tak. Więc poczyniono za jakieś kolosalne pieniądze typu 40 milionów złotych, jak czytałem, poczyniono pracę, po czym z... Pod koniec tych prac zrezygnowano i wrócono, wrócono jednak do starej murawy. Czyli, miś, prace, czyli, miś. Że, ten, tak, czyli tak, tak, chodzi o to, że, że tak, tak. Wspomniana inwestycja, która się nie spełnia i tak nie sprawdza. Ale ktoś te czterech... 40 milionów już. Nie, no oczywiście, że tak. Się tak no wziąć. Znaczy, ja też słyszałem, że to jest tak, że. Ale jest, że, że jeszcze mhm. powiem, bo to jest też ciekawa historia, bo ta murawa, która nie spełniła zupełnie tych oczekiwań, została zamówiona za 60 tysięcy złotych. 60 tysięcy 600, 600, 600, 600, 600, złotych. Zł, po czym ta, mu, ta murawa jest wypożyczona za te pieniądze tylko na ten jeden mecz? Na dwa. Na mecz -RPA, tak, RPA i Anglią. Po czym ta firma może sobie zabrać tę murawę. Genialne. Znaczy, Złoty, bo to, to, to, to się tłumaczył tam. Y, I do muzeum, ty... jest gdzieś Muzeum Monte nie, no, nie, nie, nie, bo tamto, ta murawa tam... powinna tam być. A ja ta... mecz szwejka. filozofów no, na nim była się I to jest generalnie tak, że tam oni się tłumaczą. Poniekąd, trochę logicznie, że jeśli nawet na stadionie narodowym w ciągu roku będzie rozegranych meczów piłkarskich 3 albo 4, no to inwestowanie w murawę stałą wiadomo, nie ma sensu. Tak? i oni dlatego robią to w ten sposób, bo generalnie w skali roku, i tak wchodzi wchodzimy najtaniej, wypożyczyć murawę. No tak, niż kupowanie. niż kupowanie, bo Zwłaszcza, później, nie, że nie nie ma, to już jest piąta murawa. Nie ma, i co nie, nie ma co z nią zrobić, trzeba ją gdzieś przechować, a przechowywanie tej murawy jest tak kosztowne, że po prostu się, się tego nie opłaca robić. Poza no no, pewnie by się nie utrzymała, bo jak pokazuje historia, u nas w Polsce buduje się stadiony, ale nie po to, żeby murawa się na nich trzymała, ponieważ... Znaczy tak, jak, generalnie rzecz biorąc jak się tak poważnie zastanowić, to nie wiadomo, po co ten stadion został zbudowany. Tak. Poza wrocławskim stadionem, o którym słyszałem najmniej, jeżeli chodzi o Murawę, to wszystkie stadiony <śmiech> wybudowane w Polsce na Euro, ale nie tylko, bo ten Kielecki na przykład było to samo, mają gigantyczne problemy z utrzymaniem Murawy. Znaczy chyba wszystkie stadiony, radem... większość stadionów na świecie ma tak gotowe tu... No nie, no, go no, nie, no nie, no, nie no, to tak nie jest. No, okazuje no, nie się, no. że, że, że w trakcie później, znaczy zazwyczaj później się okazuje, że tak naprawdę są to wady konstrukcyjne stadionu, tak, że tak, ten tak? problem, problem Muraw wynika właśnie z tych wad konstrukcyjnych stadionu. No, podobno tak mówią, że starym narodowy jest tak zacieniony i tak mało tam dociera światła, że stała murawa tam w ogóle nie ma szans. Hmm. Natomiast czy wracając z tego drenażu, Bo, bo yy, jeszcze ja rozumiem, że to naprawdę bo to, to nie był jakiś wielki deszcz. Tak już wracając do tego tematu. Nie, temat, no. nie, no, ja nie było czasie, jakieś ja chmury. Czasie, ja w tym czasie szedłem do redaktora kluczka. No, ale no, moment, moment, był, był, ja żony, ale to, to, to był, to był ile, duży deszcz. To, ile no. pamiętamy meczów ligi angielskiej? To był duży taki ulewie większej. No. które jest normalnie rozgrywane. No. Leje po prostu jak z cebra, a normalnie 90 minut meczu jest rozgrywane i, i nie ma dachu, nie ma problemu. No bo oni mają, mają drenaż, mają boiska, które są tak ułożone, że tam na bokach to wszystko spływa. No, ale ktoś to, to, to myśli, że znaczy buduje to, najdroższy stadion w Europie. No to no, no tak. Znaczy, no. No, problem też jest taki, że podejrzewam rzeczywiście, bo jeśli cały czas są sprzeczne informacje, czy dach okay. można w czasie deszczu zasuwać, czego nie można zasuwać, bo Nadal ta kwestia, no, ktoś pokazał instrukcję, no ale... Znaczy może było tak, tak samo jak z tą murawą, że pierwotnie było zaprojektowane, że będzie można go zasuwać w takich warunkach, kiedy pada deszcz, ale ktoś przeoszczędził i nie można. I nie można. No mówię, może e, tak pre, prezes Kapler, któremu oczywiście ja też bym bardzo nie wierzył, bo, bo on równie dobrze może mieć teraz gadać głupoty tylko po to, no bo wiadomo jak zakończyła się jego współpraca z NCS-em. Twierdzi, że w czasie deszczu go rozsuwali. I myślę, że problem polegał na tym, że nikt z ludzi, jeśli mówisz o tym, że każdy miał fragment wiedzy, to takiej wiedzy nie posiadał nikt chyba tak naprawdę, co tak naprawdę się stanie, jak zaczniemy ten dach rozsuwać w trakcie deszczu i z 40 tysiącami ludzi na stadionie. Mm -hmm. Tak? Czy, czy na przykład się nie okaże, coś spadnie ludziom na głowę i zamiast odwołanego meczu będziemy mieli tam, nie wiem, tysiąc trupów, tak? albo, no, nie wiem, albo rannych. No i tak. Albo no, no, awarię za, za dwa miliony złotych. Tak, dokładnie. Za, za, za I w związku z tym... Jeszcze bym chciał, żeby ktoś mi wyjaśnił ten film, który redaktor Ernest Emeryt wyrzucił do nas na Facebooka. Film? No, taki jest filmik, na którym bardzo ładnie widać, jak ta woda w ogóle z tego dachu ścieka do środka a, e, ten, a, stadionu, przy klatkach schodowych. To są słynne wodog to jest, wodogrzmoty lata. Specjalnie, specjalnie. <śmiech> Przecież pani, pani ta, nie wiem, to rzeczniczka chyba właśnie Olejkowska tłumaczyła, czy to ta nie, Ja słyszałem, ja słyszałem to od, od projektanta stadionu. Że, że to tak, spadec, specjalnie, latamy. tak? że czas nie, on powiedział, czasami się przelewa. No, tak. A, i, nie, że, to, i, że, i że to dobrze, bo to nie dobrze. zostaje na górze. Tak, Aha. bo to jest takie awaryjne od, od, od, odlewanie wody. No, ale żeby to tam nie stała na dachu. to spada gdzieś do na kanału, na tak? no kanału. Na ludzi. Do kanału na ludzi. Ale tak widać było na filmie. Spada po prostu generalnie tam, gdzie właśnie ludzie będą na przykład mieli uciekać ze stadionu, gdyby się coś działo. No, dobrze, Spójrz, tak. że A to nie można zaprojektować stadionu takiego, żeby miał rodzaj. No, przepraszam, Rynien? rynien? <laughs> żeby, żeby to było jakoś odprowadzane w kulturalny sposób? Na przykład na stadionie w Poznaniu są ryny, ale do środka, nie z tym, jak pamiętam. A tutaj, a tutaj jest podobnie, jak wiadomo, no, jak widać. To no. jest podobnie, bardziej jak widowisko. Tak. Bardziej <głos> widowisko, bo ludzie na przykład, w przypadku nie daj Boże, gdyby się coś działo i ludzie by byli ewakuowani, schody na pewno są mniej śliskie od takiej wody. W ogóle generalnie biorąc lepiej się ewakuuje i ucieka A tak wody. obok schodów. Ten no nie, no leciała centralnie nie na no, schody. Chwilami leciało centralnie wodospad, no, schody, leciał leciał le prosto le Centralnie ze tak. schody, ludzie szli bokiem, żeby, żeby ominąć. No. I to tak jest, tak ma być. Jest. Tak ma być, tak. Może no, no, to jest taki urok i, i, to jest, I to jest mała tak. ulewa. Gdyby się zdarzyło takie oberwanie chmury, jak się zdarzyło na Ukrainie podczas Euro, ja się tam, na tam. bym bał tam Ja pamiętam stadion. stadion w Poznaniu, jak musiałem przejść z trybuny prasowej na Murawę i potem Pokowski z Murawy. W tak, I było takie miejsce, że była jakaś taka sala. No i tam było jezioro. No. W środku, w stadionie. To wydać po prostu lubimy wilgoć. No. Może to tak ma być. Może przygotowujemy się, bo jakoś tak w piłce wodnej chyba nie mamy reprezentacji mocnej, to a ja to jednak Mimo ładność? wszystko myślę, że to od początku do końca maczał w tym, ciepłe paluszki to działacz krycia. Tak, mieliśmy tu, mieliśmy tu przed podcastem, z aktorem no. Ernestem. Tak, tak, tak i... że, to, że to, jednak było celowe, po to, żeby Anglicy poznali uroki polskich dziewcząt, nocując jedną noc dłużej i żeby, żeby To my się z tego przejdzie, przejdziemy, przejdziemy, bo to jak na cenne, do meczu, które podał im polski. Tak boj hotelowy. Boy hotelowy <laughs> no. tak. Jeszcze chciałbym, żebyśmy poruszyli temat bohaterów stadionu narodowego. Tych dwóch? Tak trzech ich podobno nawet Trzech? To pokazali tylko dwóch. Pokazali dwóch, podobno był jakiś trzeci, którzy... No dzisiaj dostali. Tam nie, dostali dość, że, podno... nie dość, że dostał taką samą karę jak reszta, to nie stał się, że tak powiem, medialnym go nie zauważył. Tak, o, o, to no i właśnie, redaktor Zawada protestował. Nie ma szansy swojego y, tutaj... Ale zalania. protestował przeciwko czemu? Protestował przeciwko temu. Był bardzo oburzony, że to zwykli chuligani są. Redaktor Emerytet też chyba protestował. Tak. Ja uważam, że jeżeli chcemy walczyć z takimi wybrykami na stadionach, to trzeba być konsekwentnym. I tutaj nie ma znaczenia to, czy mecz jest odwołany, czy nie. Jestem święcie przekonany, że w Anglii na przykład taka rzecz jest nie do pomyślenia. W ogóle w Anglii czy w Hiszpanii, znaczy w sensie takim, że czy się mecz odbywa, czy nie, czy jest odwołany, czy nie, póki są wszyscy na stadionie, to nie można wyjść na murawę. Każde przekroczenie linii to jest po prostu 5000 tysięcy funtów, czy tam euro kary. Ale ja nie, znaczy ja nie twierdzę, ja chcę powiem tak, że każda kara powinna być adekwatna do przewinienia. A my tutaj popadliśmy w jakąś paranoję. Dlatego, że z jednej strony panowie, w momencie, kiedy sobie pobiegli, okazało się, że mogą iść do więzienia na 3 lata, co jest kompletnym, totalnym absurdem. A z drugiej strony, po rozprawie, w związku z tym, że wszyscy wiedzieli, że to jest absurd, to oni wyszli z wyrokami w zawieszeniu i zapłacili tam 100 zł kosztów no i, sądowych. Ale dwa lata ale nawet kosztów sądowych, ale nie zapłacili kosztów sądowych. Tak, tak, I zakaz stadionowy na Tak, nie, nie. Bo znaczy, jest... mają, mają W drugim, w drugim, w drugim tak. wyroku ja słyszałem, że koszty. Nie, nie, koszty. To ma zwrócić państwo. Nie, nie, to nie, nie bo są jakieś tam zbiórki, na przykład portal fake.pl ale to już, się, że ja... znaczy, zapłaci nie na no, ale to, ale... Okay. Chodzi o to, że... to, bo to jest po prostu nie tani dobry. chwyt taki. No tak, tak, no, nie, tylko z... mówię, że, że muszą być te koszty, skoro ktoś... Tak, chce, zapłaci za nich 200 za nie. złotych, bo to jest jasne, jasne, jasne, tylko mówię, że koszty muszą być, skoro ktoś się zgłasza, żeby za nich płacić, tak? A portal nie, fake zrobi tak. zbiórkę na 200 zł. Nie, no to wiadomo, że to dura, bo... tak, to jest bardzo tanie... Znaczy, mnie chodzi o to, nie chodzi o to, że... Prawo powinno być przestrzegane. Oczywiście, że tak, że nie mogą iść do więzienia na trzy lata. No to, jest, to, to jest absurd. No, ale od tego jest sąd i jednak mimo wszystko jest sąd po to właśnie, że nie, nie jest administracyjny, no który wiesz, przychodzi ma przewizy ten... W Polsce to, jest tak, znaczy, Polsce być tak że w medialnej sytuacji... Kara, kara tak. za wejście na stadion tak. podczas imprezy, po prostu tak jak jest w Anglii, wynosi 5 funtów. Czy nie nie dobrze, tysięcy funtów. Niech będzie że... 5 tysięcy złotych, no. Po prostu tyle wynosi i koniec. Dobrze, no ja, Każdy się, przekroczenie ja się, ja się, ja nie to ja się zgadzam, tylko wiesz, że akurat ci dwaj czy trzej goście to jest kasus łapania pijanych rowerzystów. tak? Czyli pijani kierowcy jeżdżą tak. e, i, i nikt ich nie łapie, a no statystyki się nabija, się łapie, no. No ale... No okay. ale rowerze jest to łatwiejsze. Ale łatwiej. statystyki nabija się na rowerzystach, tak bo jest łatwiej. I tak samo cały czas jakoś y, mnóstwo kibiców, którzy w Bydgoszczy podczas y, superpucharów biegli na stadion, ale to je. Ja uważam, że to nie tłumaczy nie mają tego. zakazów stadionowych. No to prawda. To ja, ja Więc to jest, wiesz, no, ale czy, to, znaczy według mnie to jest tak, że to nie tłumaczy tego zachowania? Nie, to nie tłumaczy, ale bądźmy konsekwentni. Okay. Tak, znaczy tak jak mówi znaczy ja, przemek. Tak niech, ja uważam, że niech, oni powinni pójść karę adekwatna że, do tak, czynu, i a... że kara, którą jest nieadekwatna, bo z jednej strony straszenie ich trzema latami więzienia, to jest kompletna bzdura i paranoja. Z drugiej strony to, że oni wychodzą po prostu i tak naprawdę nie ponoszą żadnej kary, też jest paranoją, bo w tym momencie to jest tak, że co, to kara jest uznaniowa za coś takiego. No właśnie nie, to właśnie powinno być to tak, mówię, jest, tak to ja to wiem, mówię. powinno być tak, że powinno być, jest tak, jest 5 tysięcy złotych, tak, albo 10 tysięcy złotych i zakaz stadionu na dwa lata. To jest bardzo poważna kara dla każdego kibica. Chce wbiec, decyduje się na to, żeby zasić skarb państwa na 10 tysięcy złotych i przez dwa lata oglądać mecze w telewizji, proszę bardzo. Mało by było takich, jeżeli by automatycznie każdy, który to zrobi, e, miał taką karę zasądzoną. Ziemy w jakiejś paranoicznej sytuacji, że w tym momencie się okazuje, że oni mają na trzy lata, a w tym momencie to jest. I to, i, a z drugiej strony czytam, że to są bandyci boiskowi. No proszę, bandyci to są ci, którzy y, kopią z tyłu głowę panią z kamerą, tak? W Bydgoszczy. To są ci, którzy. Y, y, podpalają stadiony i, akurat, i się tłuką na Jakimś nie. dziwnym trafem co tydzień no, są dokładnie. na meczu swojej drużyny, nie nieustająco od paru lat. Ja nie protestuję przeciwko karaniu, tylko protestuję, pierwsze, protestuję tak. przeciwko paranoi, to po pierwsze, a po drugie protestuję przeciwko temu, żeby tych ludzi nazywać bandytami, bo to był czyn powiedzmy, chuligański, ale sympatyczny jako taki. Tak. Głupi wybryk, to zupełnie głupi, nieszkodliwy. Jeśli zupełnie nieszkodliwy i jeśli rozbawił mn... całą publikę ludzi, nie no, którzy byli Było, był było, było, było nie no, świetnie ten koło, no. jak się cieszył w tym momencie, który no. no, no, no, no. był się prezesie, czyli ta jego radość, to przypomniał mi się rozdany ognie. Ja no. no. Absolutnie genialny. No, sam widziałem kilka wtargnięć na, na, na, na mecze piłkarskie, w tym moje ulubione, czyli wtargnięcie kibica przebranego za arbitra, chyba w finale pocharu UEFA. I czerwona kartka Dana Sendiemu. I, I tak, Dana Sendiemu, czerwona kartka, po czym zrzucił jednym ruchem z triptizera z siebie i z, ze swojego golasa strzelił bramkę. No, absolutnie genialna historia. Ja to jak oglądałem byłem zachwycony. On wiedział oczywiście z czym się wiąże taki, taki wybryk i, tak, i, i miał tego konsekwencje. Znaczy znał tego konsekwencje, zrobił to z premedytacją, ale tą karę poniósł. No tak, cały czas... Yy... Mimo, że to się działo bodajże w Barcelonie, jest znany kibic Barcelony, który tak robi, bo przerywał wcześniej i później okazało się, że ta osoba... Uważam, że czy... jednak że, że, że się prawo, jest, prawo jest, powinno mieć trochę logiki. Tak? Skoro mnóstwo na przykład drobnych kradzieży jest umarzanych z powodu niskiej szkodliwości społecznej tak zwanej, tak... No, no, teraz dla na przykład dla kradzież roweru do tysiąca złotych będzie No właśnie, no dla mnie większą szkodą jest dla mnie, jak ktoś mi buchnie coś za tysiąc zł, niż jakiś koleś sobie pobiega po stadionie. No. Nie, no, no prawda no, jest taka. Więc... Chodzi, chodzi o to, żeby... Nie no, kar groźba kary więzienia jest absurdalna. Absolutnie. Chodzi o to, że żeby przepis był jasny. Przekroczenie linii, czy przekroczenie bariery, tam, tej bariery, tej siatki, przekroczenie to jest kara pięciu czy tam dziesięciu Jeszcze jedna rzecz mnie przeraziła. Obligatoryjnie. Tu tak. nie ma, po prostu przeprosz Jeszcze mnie przeraził premier Tusk na Twitterze. Nie wiem, czy on to zrobił osobiście, czy to zrobili jacyś jego współpracownicy, który się wypowiada, że karek trzeba surowo, ale w tym wypadku moim zdaniem. Tutaj kara jest nieadekwatna do no, czynu to, to, to no. Cóż, no, W jakim to... kraju żyjemy, żeby premier mówił sądowi, jak ma zasądzać? A to no, jest nie pierwszy raz, Żyjemy zna. w kraju, w którym zawsze się tak mówi i o którym ulubionym słowo jest słowo ale. Dobra, to Dobrze, może przyczynamy. No do prawo, ale. To proponuję, żebyśmy przeszli do meritum teraz. Do meczu w sensie. I chyba musimy się trochę pokajać, bo ja słuchałem naszego podcastu sprzed jakichś 4-5 tygodni, mm -hmm. kiedy wypowiadaliśmy się na temat trenera Fornalika. No, no Czego robimy, że to równy facet jest, ale że się zupełnie nie nadaje na trenera reprezentacji. Przepraszam znaczy, bardzo. Ja, ja mówiłem, że trzeba mu dać czas. Redaktor Zawada tak mówił. Słucham redaktorze. <śmiech> milczy. <śmiech> A milczy. Jak to było w jednym tak. co. Zatkało, <śmiech> No, taki zawsze był nie, znaczy ja, ja mam trochę problem z tym, że nie, nie pamiętam, co mówiłem w tym podcaście, co się nie ukazał, a co w tym, co się ukazał, bo... Wszystko jedno, powtórz. Ja na przykład mówiłem o tym, że... że z Mołdawią zagraliśmy tak, słabo, to pamiętam. Tak, beznadziejnie. tak. Byłem przerażony, byłem przerażony stylem, Natomiast który... Natomiast ja, jeśli dobrze werytowało. pamiętam, to mówiłem, że w tych dwóch meczach Czarnogórą i z Mołdawią chodziło o to, żeby nie wypaść z gry i cokolwiek, jakkolwiek trzeba było zdobyć punkty, a że i przekonaliśmy jednym swoim zdaniem, mówiąc, że przecież zwyciężyliśmy z Mołdawią, więc trudno rozliczać źle zwycięstwo. Tak. Eee, a po tym meczu z Anglią już z całym przekonaniem twierdzę, że w ogóle to chyba najlepsze co się mogło stać w Polsce, że trenerem został taki facet jak Fornalik. Bo po prostu to jest trochę tak jak z takim tym przysłowiem, że jak czegoś się nie da zrobić, to przyjdzie ktoś kto nie wie, że się nie da i to zrobi. Tylko ja bym chciał jeszcze, żebyśmy nie popadali w schizofrenię, w którą popada większość dziennikarzy sportowych teraz. Tak, że jesteśmy mistrzami świata. Że tak? nagle z kompletnego doła popadają w jakąś totalną euforię. To to... Po tym jak zjechali tak. zmieszali z błotem trenerów to wiesz, to na likad, ja... to... uważając, że jest do niczego to do, do niczego się nie nadaje i że nie ma doświadczenia nic z niego nie będzie, tak teraz nagle jest po prostu geniuszem, który ma pomysł. Ale to wiesz, polscy, polscy dziennikarze mają to do siebie, Ale to że zmieniają zdanie z dnia na dzień. No to, ja też mówiąc... Na pewno na pewno mówiłem to w podcaście i nagranym, jak jeden z dziennikarzy po tych dwóch meczach powiedział, że te cztery punkty to w ogóle tragedia. To jest za mało, bo Czarnogóra to jest słabełusz. Powinniśmy ogóle... mieć 16 punktów po dwóch meczach. Tak. Nie, Czarnogóra to słabełusz w ogóle, z nimi wszyscy będą wygrywać. Jest mocna Ukraina i w ogóle już przegraliśmy eliminację. Niezły dziennikarz. Tak, no to bardzo ja to znany dziennikarz. Bardzo znany ja dziennikarz. Ja nawet, jakoś... nawet powiem, Godlewski się nazywa. To bo... Jeden z moich ulubieńców, jak wszyscy. I po prostu ja już wtedy słuchałem tego i myślałem, gdzie ten facet był przez ostatnie dwa lata, skoro twierdzi, że Czarnogóra jest słaba i wszyscy będą z nią wygrywać. No to, to jakby go ktoś spuścił z księżyta po prostu. I, i, i to jest dziennikarz czołowy polski, sportowy, którego zapraszają no wszędzie jest taki. Znaczy Niewątpliwie zaskakującą w tych eliminacjach jest postawa Ukrainy. Znaczy, no, wystoń, znaczy, mało brak, mnie to zaskakuje brak, bo, brak Błochina, ale żeby się to tak wszystko rozsypało tam po prostu pamiętasz mecz momencie. Polski z Ukrainą? Ja pamiętam jak oni wchodzili na, na Murawę przed, przed meczem i widziałem jak oni są po prostu totalnie skacowani wychodząc na Murawę I to jest, tam jest po prostu taka sytuacja, że tam nie wiadomo co się wdarza, oni mogą zagrać genialnie Zagrali, z Anglią, tak zagrali, jak zagrali z, Anglią, z Anglią. A może się wszystko posypać, nie wiadomo z jakiego powodu. No tu się posypało, nie ma było zaś nie gra w zespole. No no, i... czy z, de, trener jest jakiś tymczasowy, tak? tak. bo ten trener prowadził Ukrainę tylko w tych dwóch meczach, a, a za chwilę bo będzie inny. Podobno, ja nie wiem dokładnie jak tam sytuacja wygląda, chyba Surkis w ogóle odszedł z tej federacji, tam chyba może nie ma ich, kto za mordę po prostu trzymać, No Jest, no. jest, jest zamieszanie <grym> e, i też ja bym też po, po meczu z Polską, to ja też tak już a po genialności meczu Ukrainy nie jestem pewien, bo, bo mnie na razie to wynika, że Anglia jest po prostu e, raczej słaba e, i jeśli może to teraz ja trochę przesadzę, ale stracone punkty to były nie w meczu z Czarnogórą, tylko w meczu z Anglią. No ale ja chciałem bo... się zapytać, czy to jest sukces, bo moim zdaniem nie do końca. A to znaczy wiesz, jak zwykle to jest tak, że przed meczem remis pewnie widzielibyśmy w ciemno, bo no. my z tą Anglią mamy tak, takie przejścia, tak, że... Tak, to jest historyczny remis, bo tam. chyba drugi. Nie, nie, nie, nie, nie. Nie. Czy nie, nie, nie, Tych remisów było sporo wbrew pozorom. Nie, siódmy. Nie, nie, Przepraszam. ja uważam, było że było Zwycięstwo jest jedno. A. Mimo wszystko ja uważam, że to jest sukces polskiej reprezentacji. Nie, to jest sukces. Pierwsza tak. podstawowa sprawa dlatego, że zagrali naprawdę dobre spotkanie. Nie no to tak. Wres bo wres jest, wreszcie nie przegraliśmy jest... meczu przed, przed meczem. Z faktem, fakt tak, to jest jedna kwestia, bo, bo atakowaliśmy od początku i, i, i to było widać. Faktem jest też, że tak miernej Anglii nie widziałem od lat. To prawda. Ona grała Tylko, tak że... jak reprezentacja Polski z Mołdawią. Tylko, że pamiętaj, tak. że bywały już, ja pamiętam mecze z bardzo mierną Anglią, która lała nas 3-0. Więc... I tutaj się też tak zaczęło, bo Anglia nic nie grała, po czym miała znaczy jeden bo, rzut bo, bo, ważny i, tak. i od razu strzeliła bramkę. Bo w momencie, kiedy Mierna Ag Anglia gra z Mierną Polską, to wtedy ta Mierna Anglia potrafi sobie trzy a tego, sytuacje A do tego Mierna Polska znaleźć. wychodzi na kolanach, tak. bo tak z reguły wychodziliśmy na mecz z Anglią, no to tak to się kończyło. A tu tego nie było, oni po prostu ośmieszali Anglię. No właśnie, momentami. ja chciałbym wrócić do tego, co, co zrobił Fornalik tak? i dlaczego, dlaczego tak... Jakby jestem, no może nie w euforii, ale, ale bardzo mi się podoba. Podbudowany. podbudowany, tak. Bo właśnie po, po pierwsze to, że nie wyszliśmy ośmioma obrońcami i trzema defensywnymi pomocnikami, tylko wyszedł normalny skład, tak. Wyszło czterech obrońców, wyszli skrzydłowi, wyszli napastnicy, wyszli ofensywny pomocnik, czyli tak drużyna tak, powinna nie, grać tak jak normalnie dyskusja, w meczu, tak. tak nie, ja, się będę, ja, ja się będę bił w pierś, bo, bo źle oceniałem, źle ocenię trenera Forna Liga. Znaczy nie do końca w niego wierzyłem. E, no też tak wiesz, trudno też powiedzieć umuję, o jakimś nie w euforię, bo to jeszcze tak, równie tak, dobrze w marcu jeszcze i w czerwcu wszystko możemy stracić co sobie można jak dokładnie. Natomiast. Ale ja, chodzi mi ja... o to, że bardzo mi się podobało to, jak uczą całą dyskusję, kiedy wszyscy zaczęli się zastanawiać jak odpad Kuba Błaszczykowski i zrobił się wielki lament hmm. i, i, i że może piszczka za Kubę Błaszczykowskiego. Że może kogoś tam i tak dalej. I wtedy on powiedział jasno Łukasz Piszczek gra na prawej obronie i uciął wszelkie dyskusje. No tak, tak, zresztą bardzo, bardzo szybko. On też, jeśli chodzi o rozmowy z dziennikarzami, to też bardzo dobrze mu to, to wychodzi. Tak, tak, i te, druga sprawa. Do tej pory zawsze, jak pamiętam <coughs> młodych piłkarzy w Polsce, to była taka niepisane prawo, że polski piłkarz, jak jest młody, to najpierw musi zagrać sezon albo dwa w Ekstraklasie, żeby mu jako tako zaufać. Do tego młody piłkarz, któremu dawało się szansę w ekstraklasie, to miał 23 lata z reguły. E, to oczywiście ciągle też, był ciągle był tak, młody Oczywiście tutaj też trzeba powiedzieć, że jest zasługa nie tylko Fornalika, ale i trenerów klubowych, co po niektórych, czyli na przykład Stokowca, czy trenera Górnika, y, Adama Nawałki, tu tak? e, mówią Miliku w tej chwili, mhm. którzy puszczają młodych chłopaków, dają im grać. A tener Fornalik który też jakby nie wiedział o tym, że jest taka zasada, że młodego piłkarza to jak się nawet powoła znaczy, do kadry. To na pewno Wiedział tylko, tak, że jak postanowując... najpierw, no, Ale że w Polsce młodego piłkarza, jak się powołuje do kadry, najpierw go się przez rok powołuje, żeby się, jak to się mówi, oswoił tak, z kadrą. Może się go wpuścić na drugą połówkę meczu z Azerbejdżanem towarzyskim, żeby się trochę bardziej oswoił. Jakby dom Azerbejdżan jest bardzo towarzyski. Tak. I dopiero wtedy można go wstawić do składu w porządnym meczu. A co robi ten telefonalik? Bierze tego szołka, i w drugim meczu jego reprezentacji wpuszcza go na mecz z Anglią od pierwszej minuty. I już, tak po prostu. I nie ma żadnych z tym problemów, że, że ten człowiek mu nawali. oczywiście musi na tym przejechać. bo... No ale ten wszołek się nie boi. Ten wszołek się, znaczy. No, po... Nie zagrał dobrego spotkania. Nie zagrał no, dobrego meczu. zagrał lepsze szołek, szołek zagrał lepszy zagrał, Uważam, no, był no, najgorszym no. polskim piłkarzem w tym meczu. A jeszcze, jakby sędzia był bardzo drobiazgowy, to mógł spowodować karnego, który by trochę nam ten mecz y, inaczej, w innym świetle jakby postawił, bo mogliśmy ten mecz przegrać. E, no, ale nieważne. Ale chodzi o to, że go wpuścił, tak? I dał mu szansę, e, że... E, znaczy, nie, ja nie jej ja ja tak jego postawą, bo... bo to bo to jest chłopak, który się nie boi. Okej, okay, nie wyszło mu, nie wyszedł mu mecz. No. On jest jeszcze młody, niedoświadczony, to, tak, wszystko to, wszystko się, to wszystko się jeszcze zdarza. Ale jak patrzę na niego, jeżeli rzeczywiście będzie dostawał szansę i będzie się rozwijał, to możemy mieć świetnego skrzydłowego. No. Jest to kawał chłopa, jest silny, jest szybki, Naprawdę potrafi celnie podać, co pokazywało, było widać w meczu z meczu Arbea, prawo, no. Przede wszystkim. No on trochę z Anglią się spalił, nerwowo mam wrażenie. Nie, to myślę, że, że, ja w ogóle że... tak jak... Ja mam taką teorię. Wydaje hmm. mi się, że najszczęśliwszym, jednym, znaczy poza wszystkim innym, co się wydarzyło, to ta cała afera i to przeniesienie meczu o dzień, wbrew pozorom, było szczęśliwe dla Polaków. Dlatego, że to jest taka sytuacja, to że oni byli tak osobno. potwornie napięci przed tym meczem. W tym momencie ta cała bańka pękła. I oni sami mówią, Glik chyba tak mówił, nie wiem, czy chyba Glik mówił, że no, przed tym meczem to ja po prostu byłem tak naładowany i to było dla mnie ciężkie, bo potem dzisiaj wyszedłem taki dużo bardziej spokojny na ten mecz. No co niekoniecznie jest dobre, bo może gdyby no, naładowali, to rzeczywiście by to w ograli, tak? Chociaż bo... no, słyszeliście przy hymnach potem jak padło słynne polskie słowo, z którym Polacy <śmiech> zawsze do ataku ruszają. <śmiech> <śmiech> <śmiech> Także byli trochę naładowani. <śmiech> no, trochę byli, musieli. W każdym... Ale jeszcze tak jak patrzyłem na ten mecz, to tak, bo Polacy w tym meczu grali na przykład atakiem pozycyjnym, co też bardzo dawno im nie wychodziło. Ja w tym meczu tak jak patrzyłem na nich, to oni tak... Miałem wrażenie, że oni tak grają, wymieniają te podania. Wyobrażacie sobie, oni grali atakiem pozycyjnym z Anglikami. Ale, no ale, ale, ale, że że że ale musimy też nagle... wziąć pod uwagę, że ja po prostu... Takie dziury między formacjami i prezentacjami Anglii. Nie, to, nie oni Nie, bo, nie, tak, właśnie, nie właśnie. Ale właśnie odchodzi, że, że to było tak, że oni grali tą akcję i to wszystko ładnie się sklejało. I mam wrażenie, że nagle jakaś taka zbiorowa świadomość ich dopadała, że panowie, gramy ma atak pozycyjny przeciwko Anglii. Ja. Prze przecież nie umiemy. No, przecież my nie umiemy. I nagle no, jakieś takie podanie wałt albo Jakiś taki no, zupełnie, zupełnie, chwili, no. zupełnie głupi błąd, i to wszystko było takie, <kly> takie trochę nieporadne, jednak chwilami. Nie, no, y oczywiście, że tak, no, ale nie, nie, nie oszukujmy się, no, to nie są wybitni piłkarze, no, którzy grają, to nie są, no nie, nie no, są ale... światowe gwiazdy no nie, no, europejskiego futbolu. No, no nie, nie są. No, no dobra, no miałeś, tak, miałeś no, no Paru jest, no, a paru jest, no, jest takich, którzy mogą być. Bo Są młodzi, no tak. tak no, Mamy generalnie... młodych zawodników, którzy są dopiero na starcie. No tak, no, Mamy takich tej, ale... zawodników jak Piszczek albo jak Lewandowski, że nie mi, że Piszczek i Lewandowski to nie są gwiazdy światowego, poziomu, to ja Cię zapytam, kto kto jest. No, ja uważam, że jest ich wielu więcej. No. Nie no, no, jakby jest ten poziom zupełnie top, tak? Nie porównujmy się do Barcelony. W każdej, w tak? każdej, nie, nie porównuję do Barcelony, ale w samej Hiszpanii znajdzie się kilkunastu zawodników, w samej Anglii znajdzie się kilkunastu zawodników, w samych Niemczech nie, no. też się znajdą. Więc nie szalejmy, nie szalejmy. To są świetni zawodnicy, ale to nie jest światowy format jeszcze. Jeszcze no nie. No nie no. Bo Rusja to już, to musi być. Mistrz Niemiec to, to musi być format no mistrz światowy. Mistrz Niemiec tak, no ale no w Pucharach Europejskich do tej pory... No w tym sezonie jakoś tam no, sobie no, radzą. No, no. no. Zaczęli. Zaczęli, no. tak. Nie no, no chodzi, mi o to, że, chodzi, sezonie, sezonie chodzi mi o to, że, to, wtedy, wszystko, że tak. to wszystko na razie wyglądało trochę nieporadnie, ale mam wrażenie, że głównie ze względu na właśnie jakąś blokadę psychiczną, że że Jak to? Jak, jak to my przeważamy w meczu z Anglią? Przecież to tak, to tak, tak jak małe dziecko, co się nauczyło chodzić. Nie? i Przeszło pięć kroków i nagle się zorientowało, że chodzi, a nie umie przecież, więc się wywala. E, no ale w końcu dziecko, jak zacznie chodzić, to się w końcu nauczy. tak? Więc yy, jakby znaczy ta jest... prezentacja. też, jeśli obejrzy ten mecz już na spokojnie i zobaczy, że z Anglią dało się tak grać, no to tym bardziej da się tak grać z Ukrainą, z Czarnogórą i, i z każdym, tak? Nawet jest więcej, dlatego, że te mecze z Anglią w zupełnie absurdalny sposób, co mówiliśmy o tym wielokrotnie, mają dla Polaków jakieś znaczenie takie metafizyczne uh -huh. i w tym momencie to nie jest jakiś zwykły mecz, my bo moglibyśmy grać z Brazylią, albo niż na No pływa tak. to, no, no, to wpływa, że, że no tak, tak, bo tak, oni mają to świadomość tego, że, miał, czas o... te history, że my to od 30 lat, od 30, tak. czy ja gadam, od 40 lat cały czas z Anglią dostajemy albo lanie, albo jakoś tam remisujemy, ale, ale nigdy nic sensownego z nimi nie ugraliśmy. No z Niemcami tak? i... też dostajemy elania. No tak, oczywiście. No, ale, ale, no, ale, no, ale nie ma, ale nie ma takiej legendy. Też dostajemy tak. Lanię, tylko, że no. z Niemcami i z Hiszpanią... I każdy nie... taki zwykły kibic może mieć wrażenie, że my w meczach międzypaństwowych gramy z Anglią i z całą resztą. Tak, bo no, wiesz, tylko, nigdy na nikogo, ani na Niemca ani na Hiszpanię nie trafialiśmy tak często w eliminacjach. Z tą no Anglią tak, to my prawda. tak jakoś... jakoś no jak Co drugie, co trzecie eliminacje ciągle wpadamy na Anglię. Więc tych meczów było od groma. I reprezentacji, tak studiu... która nas regularnie leje, to jest jeszcze kilka. No, no tak, tylko że regularnie, ale rzadziej. No tak, <laughs> A Anglicy, no jakoś tak wiesz. No, no... tak, trafiamy na nich też często. No no nie wiem, nie wiem, czy jest jakiś piłkarz, który strzelił polskiej drużynie 6 goli, tak jak Lineker. No yeah. to, to wiesz, no to trzeba naprawdę w, dosyć gęsto. Grać ze sobą, żeby jeden piłkarz dał radę 6 goli jednej reprezentacji strzec, bo, no bo to trzeba zagrać parę meczów jednak. Lineker 4, Skols, znaczy Lineker 6, Skols tam chyba 4 jeszcze. 4, no. Więc no, tych piłkarzy, co sobie tam dorobki strzeleckie na, na Polakach polepszyli, to jest paru. No ale jak się okazało, nie taki diabeł straszny. I chciałem jeszcze jedną rzecz tylko powiedzieć no. a propos trena Fornalika, bo jeszcze już, już pomijam, że wyszedł tym składem normalnym, że puścił tych młodych piłkarzy co mu się chwali, ale jest 80 minuta, jest remis 1-1. Jeden jeden. Tak. I co, co do tej pory jakby cały czas się robi polski trener. Nawet tak już nie wystawił wcześniej tych siedmiu obrońców, to przy 1-1 w osiemdziesiątej minucie to już wszystkich napastników ściąga z boiska. Jakby mógł to w ogóle każdego ofensywnego by schował. postawił autobus w bramce i się modli o to, żeby 1-1 jeden jeden dociągnąć. A trener Fornalik puszcza napastnika drugiego i daje sygnał, że on chce ten mecz wygrać, tak? a, nie, a nie walczyć, walczyć o remis. No. Ten mecz był tak bardzo do wygrania. Po raz pierwszy w meczu ale był też, Polaków był z Anglikami ale Był też Anglików, tak. tak samo do przegrania. No mniej tak, mniej no, bo, no, znaczy, znaczy nie mniej więcej. No, tutaj ja miałem, znaczy, może to jest moje subiektywne wrażenie, ale ja miałem wrażenie, że Anglicy modlili się, żeby ten mecz się skończył i żeby go nie przegrać. Znaczy, Jak, jak oglądałem ten mecz i pokazywany był co jakiś czas trener Hodgson, to Wiesz, w Tarnochodcu mam Mika jak premier Pawlak mniej więcej. <głos> <nie z> tego, <głos> Albo jak premier Janasz, z... <głos> tak, <głos> no no no ale, ale na zmiany, zmiany, zmiany, które dokonywał, nie, nie przynosiły żadnego efektu. Znaczy miałem wrażenie, że on trochę nie ma pomysłu na to, co widzi na boisku, co zobaczył. Znaczy zobaczył swoją reprezentację grającą tak marną piłkę, że y <głos> mam wrażenie, że nie miał pomysłu na to, jak pobudzić, bo. Nic się nie stało, tak naprawdę nic się nie stało. Norbert miał swoją szansę, oczywiście, no, ale to wcześniej też ją mieli. No, miał miały kasy. Lewandowski sam na sam był tak samo, i Piszczek Także, miał, tak i Dawidski ja więc... Chodzi szansę. Mi, chodzi, mi, chodzi mi o to, że. No, no, jak mówię, miałem wrażenie, że nie ma pomysłu na ten mecz. Znaczy, myślał, że on się jakoś ułoży, on będzie jakoś tam, ta reprezentacja będzie grała, ma lepszych piłkarzy. Znaczy, nie ma zaczęli, mam wrażenie, zaczęli że oni prowadzić wiedzieli... 1-0. Znaczy, oni chcieli ten mecz przejść przechodzić ten mecz strzelając ze stałych na przykład fragmentów gry ze dwie, dwie trzy bramki. Znaczy, mam, wrażenie, mam wrażenie, że oni tak, wychodzili z założenia, że oni niskim nakładem kosztów sił, sił po prostu sobie przejdą ten mecz i tak czy inaczej wygrają, się no sobie stworzą się, że się dwie, trzy sytuacje, z których strzelą bramkę. No, no i, i, tak i tak się pod... zaczął mecz, się, tak się zaczął mecz. No tak, Ja ale, myślę, że to ich rozleniwiło, bo oni nic nie grając strzelili bramkę i zeszli do szatni, to znaczy okej, okay, luz. No tam gol, nie, gol, będzie. gol jak dla mnie bardzo przypadkowy. Też tak nie do końca się tam zgadzam od z tym, Piszczka żeby się ta piłka. No tak, ale nie do końca się zgadzam z tym, żeby tam na Łukasza Piszczka jakieś gromy leciały nie, za nie. to, bo, bo, bo polscy dziennikarze oczywiście piszka oceniał chyba najniżej ze wszystkich polskich graczy, że zawalił przy golu. To jest bardzo ciekawe, bo wszystkie angielskie Gazety, oceniając mecz i oceniając Polaków, piszczek dostał najwyższe noty. No tak, tylko ale no faktem jest, że to piszczek krył runia przy stałych no, fragmena. No, nie a ucelało, krył A tylko nie że oni już teraz nie kryją jeden nie, na jeden? Nie nie nie Akurat jedno jedno kryli jeden na jeden. Na jeden, na jeden. jeden, Ewident, jeden. Ewident, Natomiast no, sam wiesz, że to jest tak, że. Nie no tak, no, Jakbyś tak. jak nie pilnował napastnika, to zawsze najpierw on robi ruch, a dopiero ty możesz zareagować. No I zawsze jest ten moment. To jest że mamy do czynienia, no. Z runej. Z runej. No, a trzy, że tak naprawdę. Sobie Ale i ta bramka była szczęśliwa, bo to się równie tak. jakby kilka centymetrów, dwa centymetry bliżej to by się odczuwało. Odbyła... Znaczy, bo piłka, piłka tak naprawdę postrza, runę. Ja mam wrażenie, szła <coughs> prosto w tytonia. Tylko, że nieszczęśliwie tam się przecisnęła jeszcze po plecach piszczka i poszła gdzieś zupełnie w drugą stronę. Więc no, mówię, no też jest taki dysonans, że polskie media piszkowi dają jakieś tam bardzo niskie noty, a angielskie z całej polskiej drużyny wyróżniają piszczka i grosickiego także to, to też jest wszystko zależy gdzieś tam od punktu widzenia. No punktu to jest kolejny, na przykład, kolejny punkt, który mnie mocno zaskoczył, bo tak grającego Grosickiego nie widziałem, Glika nie widziałem Glika czy Grosickiego? Glika a bo tu że Grosickiego, czy Grosicki też zagrał? no Glik, w ogóle. Ja nie widziałem go tak grającego. Jak pamiętam, Jak go powoływał Smuda, to muszę przyznać, że no grał dużo gorzej. Dużo gorzej, dużo marniej, dużo mniej pewnie. Był przede wszystkim taki drewniany, tak. A tutaj nagle. No wiesz, ale coś, co, dwa sezony no. widzę włoskiej, coś, coś robił. W no, nie... pierwszym składzie. Tak, no... no nikt by go w Torino podejrzewam takwe Torino gra. Tak. E, do pierwszego składu nie wystawiał. Awansował ja do grałem... serii A z nim no, i tak no no. I, utrzyma, I, i, jest... i utrzymał miejsce w składzie, tak? No i tam jest bardzo, bardzo ceniony. No. Także, także może ta pewność mu przy, przydała nie, no bo... się, bo grał w obronie naprawdę znakomicie. Ale ja no, pamięta... jego interwencji w ślizgu widziałem w polu karnym. No byłem zaskoczony. No, przede, no, przede wszystkim, mocno. no wiesz, jest, każdemu piłkarzowi też jest potrzebne coś takiego jak pewność siebie, taka wiesz, że, że gram, umiem, to bardzo dobrze widać na przykład po takim piłkarzu jak Mierzejewski, który od pół roku nie gra i to od razu wychodzi. Ta no niepewność tak, to nie tak, w każdym nie, kontakcie. Tak, to szczęśliwa zmiana akurat. Eee, tak, tak. Znaczy reformy. wiesz, to bo jest piłkarzem na pewno, jak na polskie warunki, bardzo dobrym. I to, I to jeśli chodzi o ofensywnego gracza jako tako kreatywnego, to tak no, naprawdę... No ale na Europę to trochę za mało. No, ale nie mamy w Polsce nikogo, no nikogo tego, lepszego, tak? No jest Obraniak, tylko Obraniak ma ten problem, że nie lubi biegać i gradejne, a w dzisiejszych czasach to już trochę ciężko. I jakby samymi dośrodkowaniami zrzutów wolnych i rożnych, no... Nie, trochę... no nie, nie najgorszy miał ten mecz. Ten, nie, najgorszy. Ten... Ten, ten, ten mecz. ten mecz, trochę pierwszą połowę może trochę mógł, mógł być bardziej aktywny, znaczy to tak, ale ten, zawodnika. ten, ten więcej, znaczy, więcej gra na znaczy, on, on, on, on w klubie gra tak samo. tak. No, on nigdy nie będzie tytanem biegania, harowania na, cał, na całym boisku. Po prostu taki typ zawodnika. No, albo się go umie i chce wykorzystać w drużynie, albo nie. No, I i ten Ed Fornalik na razie chce, ma nawet jakiś pomysł. Bardzo dobrze, bo to jest jednak mimo wszystko... No... Nie ma zbyt wielu zawodników tak kopiących stałe fragmenty. No właśnie mówię, to, mówię, że, że, a podać, imię, że jest jak jak pokazać, to jest, że Potrafi się pokazać, potrafi zagrać, potrafi strzelić z dystansu. Jest to dobry zawodnik, dobry wybór. No, tak czy inaczej. No Grosicki zaskakujący był, to prawda. Grosicki był zaskakujący. Tak, no Krychowiak to też w ogóle... No Krychowiak wiesz, znakomity mecz. To, to tak, to rewelacja. No. Tyle odbiorów, co on miał i, i bardzo mi się podobało u niego. On miał taki moment, gdzie chyba ze dwa razy tam go piłkarze angielscy trochę minęli, albo gdzieś tam odebrał im piłkę, a zaraz stracił. I nie położył uszył po sobie, tylko nagle dostał takiego kopa, że do końca meczu to już chyba a jedna piłka go nie przeszła. Po prostu miał, nie wiem ile w końcówce meczu, miał chyba 5 albo 6 odbiorów w ciągu ostatniego, ostatnich pół godziny tak, takich przechwytów spektakularnych. Zresztą no, też jakaś angielska, angielska gazeta zrobiła taką porównawczą statystykę Krychowiaka i Karika. No to Kari no tak, wygląda no. jakby w ogóle w tym meczu nie grał. No, w, każdej, w każdej statystyce ma, ma połowę tego, co Kirchhoff, albo jeszcze mniej. E, więc no, wiadomo, znaczy, Kariv to nie jest najmłodszy facet już, ale trochę w życiu osiągnął. To, co, to, co, to, co zaskoczyło mnie najbardziej i najbardziej mi się podobało jednak w polskiej reprezentacji, to jest to, że zobaczyłem polską reprezentację po raz pierwszy tak naprawdę walczącą od początku do końca. Znaczy oni wyszli nam boisko i od razu zaczęli od walki, i w 90 minucie nadal walczyli. I grali zwycięstwo cały tak, czas. I to, jest, była... I to jest rzecz, której nie widziałem bardzo dawno w polskiej reprezentacji. I mieli pomysł na grę, Tak. się jedno z drugim robią. Próbowali, biorę, tak. próbowali, nie bali się, atakowali i to było znakomite. No Ja właśnie zawsze oczekiwałem tego. Ja mówię, nawet mogli, mogliby przegrać z tą Anglią, ale ja bym chciał tak, zobaczyć właśnie... walczącą drużynę. Bo właśnie jeszcze jak się zastanawiałem, bo tak jak mówiliśmy, że trener na razie na razie bez euforii, to dopiero jeden mecz. Zobaczymy równie dobrze, oni mogą jeszcze tę eliminację przegrać. No bo mogą. mogą. Może ale... się okazać, że tych dwóch punktów z Anglią tak, zabraknie. ale wydaje mi się, że mimo wszystko, nawet jeśli oni z tej grupy nie wyjdą, e, albo nie wiem, no, zagrają w barażach, nie awansują, to mimo wszystko warto było tego fornalika wziąć, po to, żeby ta reprezentacja właśnie, żeby ją przewietrzyć, tych młodych ludzi powyciągać i żeby polska drużyna zaczęła grać w piłkę, a nie martwić się o to, żeby, nie wiem, żeby z Anglią nie było blamarzu, tak? Mhm. Żeby nie przegrać 5-0, tylko może skromny 1-0, to nikt się do nas nie przyczepi, bo przecież to Anglia, z nimi zawsze przegrywamy. To, to my sobie zagramy, tam przegramy 0-1, będzie dobrze. A tu nie, a tu nie. Wychodzą ludzie i chcą wygrać z Anglią. I, i o to chodzi. Także ja jestem zadowolony z tego meczu. No ja ja też jestem bardzo, jest bardzo zadowolony, zwłaszcza, że no naprawdę mi może być takie poczucie, że jest to początek, faktycznie jest to początek jakiejś drużyny. Bo to taki mit założycielski a, no zawsze no to tak jest samo potrzebny. było trochę... Te, tych początków drużyny to już było bardzo wiele polskich no no, polskiej to, historii. No, Był to prawda. To, to ale, ale ja nie się mówię, że jest drużyna, która zdobędzie Mistrzostwo Świata. Oczywiście, ale, że to bo wszystko. też miał no. młodych chłopaków i też grał tymi młodymi chłopakami. Ale nie, nie, miał, nie miał takiego meczu jak ten. Tak, bo, bo pamiętajmy, że... Przypomnij sobie mecz z Ukrainą. Tak, ale Ernest, przypomnij sobie mecz z Ukrainą. Mecz z Ukrainą Zawsze jest taki mecz, który nagle pokazuje tej drużynie, że jest fajnie, umiemy grać z błąd Że potrafimy i się buduje zespół. Tak, no ja właśnie No bo bardzo... potem my po, po, przypomnimy Hangela, jak podmora, no ale Evers, się raz. No ale to, no tak. no ja nie no, po dwóch latach no, tak. Tak, ale awansowali. Tak, no to tak, niech tak. oni awansują, niech w tej Brazylii do tej Brazylii pojadą te mistrzostwa nie, no, najpierw. Się, że tak, no. I potem wszystko przegrają jak zwykle. No. No, <grym> no, tak. Bardzo możliwe, no. A może wreszcie kiedyś, no. No, bywały takie mundialy, no na których tam. wychodziliśmy z grupy nawet. No. Mówiliśmy przed, przed mistrzostwami Europy, że cztery. Na... Tak, że generalnie to po raz pierwszy od wielu lat mamy zawodników, które, którzy grają w czołowych klubach jakichś europejskich, tak, że, że to już jest troszkę inna sytuacja. No to nie udało się, nie wyszło. Być może brakowało właśnie tego niewychodzenia na kolanach, może brakowało pomysłu, może brakowało zgrania, znaczy, wiesz, może no, smuda... piłkarze byli źle dobrani, może po prostu Smuda był nie Znaczy Smuda miał trenerem. o tyle trudniejszy, że u niego było trudno o taki mecz przełam przełamania, tak. bo nie graliśmy o punkty, tak. I te wszystkie no, mecze prawda. były takie nawet jak mecz wygraliśmy, to tam wszyscy pisali, że ta, tam nie wiem, czy, czy, czy remis z Francją. No ale ta Francja to, to przyjechała, towarzysko, grali tam. A wieś, z Niemcami. A z Niemcami, że Niemcy grali na pół gwizdka, co to za wynik, tak? Yy, no a jak się już w eliminacjach osiąga dobry rezultat, no to już nie można powiedzieć, że ktoś tam grał na pół gwizdka no. no dobrze, no teraz zobaczymy, co się dzieje, bo, bo coś się wydarzyło fajnego. Na początek, teraz oby trener tego nie tak dużo zepsuć. czasu. Ja właśnie trochę żałuję, że no dużo czasu. Jest, bo Wydaje mi się, jest... że fajnie by było jakby w te, listopadzie teraz... coś zagrali. Tak. Tak. Znaczy mamy ma mecz towarzyski z ale tak, tak, ale towarzyski, ale tak. To, że, że, że ten... No, ale ma czas w takim razie do ale meczu Urugwa. z Ukrainą. Ale Urugwaj. ale Uruguay. się meczu też... Ukrainą, więc, więc do marca aż, więc ma czas na to, żeby się przyjrzeć tym wszystkim zawodnikom dokładnie i rzeczywiście jakoś no, to No, podoba mi się też, bo Fornalik jest, wydaje mi się, takim tym... Nie dość, że jest spokojnym facetem on jakoś tak w miarę dobrze na dziennikarzy reaguje, bo nie wiem, czy widzieliście konferencję po meczu, jakiś z dziennikarzy tam mądry się dorwał do mikrofonu i zadał pytanie, panie trenerze, według pana to ten mecz tak dobrze wyglądał, bo to myśmy zagrali tak dobrze, czy to dlatego, że Anglia zagrała tak słabo? I Fornalik tak się żachnął dwa razy i powiedział, hm, wie pan co? Wydawało mi się, że takie pytania to już dawno odeszły do Lamusa. <śmiech> nie no to mówiliśmy na samym początku, jak go powoływali, że wreszcie mamy do czynienia z inteligentnym trenerem. No, czy w sensie takim, że ten trener, który potrafi ładnie i składnie mówić i z jest. Oczywiście nie jest którymi... To oczywiście nie jest jak wymagane. Dla Albo trenera, bo Angel też się gładko dość wypowiada. A jest pan ten ruch, którzy się nie potrafią wypowiedzieć, a mają niezłe wyniki. Tak? A co powiecie o piłkarzu Wawrzyniaków? No ja uważam, że to jest cały czas najsłabszy punkt polskiego. No, gdzie... się też no jest jest cały czas lepszego, niestety, nie ma lepszego niestety na tą pozycję. Więc... Bo my tam nie zęby bolały. Znaczy, i taki nie, bo zęby bolą od tego, jak on, no bo on się tak porusza po boisku jakoś dziwnie, Taki jest zupełnie jakby... Jak ale dziecko kilka, kilka strat miał takich, albo ta piłka, która poszła od Lewandowskiego bodajże i on, no, widziałem, że on nie ma pojęcia, co z tą piłką zrobić. Przeleciała obok niego ta piłka. No tak, tak, tak, nie, nie no Ale z drugiej, strony, węgle, no. z drugiej strony w obronie, ja z jego najbardziej... strony nie było jakiegoś tam jakiego zagrożenia. No, no, nie, nie, byłe, nie było. Byłe, byłe, byłe. Puścił, puścił dwie, dwie, dwie bardzo, bardzo poważne sytuacje, dwa bardzo poważne dośrodkowania i to jest... Ja się tego najbardziej boję, bo to, że jeżeli on nie będzie z przodu aktywny, to ja rozumiem, że tą dziurę może załatać właśnie tak biegający w środku bardziej na lewą stronę obraniak i tak dalej. To z tym jestem w stanie sobie pogodzić. W polskiej reprezentacji jednak jeszcze jest tak, że najważ w ogóle w każdej najważniejsze jest zabezpieczenie tyłu, czyli nie stracenie bramki. To jest podstawowa historia każdej drużyny. A niestety Wawrzyniek ma tak, że on potrafi grać cały mecz na naprawdę ni na niezłym poziomie, po czym zdarzają mu się dwa, trzy takie farfocle zagrania z tyłu, że bolą zęby, I, a to w współczesnym futbolu to jest tak, że jedną z sytuacji sam na sam przecież było tak, że, że, że poszła właśnie sytuacja prawą stroną angielską. Zespoły, dobre zespoły europejskie wykorzystują takie szanse, no, a to były takie oczywiste błędy, których on się dał ogrywać po prostu jak dziecko, no. albo nie, z, nie, nie zdążył z powrotem, albo nie dopilnował jakiejś tam sytuacji i stał w ogóle gdzieś zupełnie daleko od, od pomocnika. No i mu się takie rzeczy zdarzają, no faktem jest, nie mamy nikogo lepszego. No. Nie mamy nikogo lepszego. No i też, jak nie wiem, no tak jak Glik dwa lata temu nie grał, teraz gra. Może i z Wawrzyniaka coś będzie wcześniej czy później. No. E, zobaczymy. No na razie jakby, wiesz, ja bym się nie czepiał, że tak powiem, szczegółów, czyli jakichś tam jednych, jednego czy dwóch rozwiązań personalnych. Jako ogół na razie to się jako tako sprawdza i teraz, myślę, Fordalik jako człowiek rozgarnięty widzi, gdzie są słabe punkty i będzie na pewno szukał jakichś innych rozwiązań no w to w to jakby wierzę że to tak tak będzie. Czatleg w gruzach trochę. Jakby nic już nie będzie taki, jak było po meczu Niemcy Szwecja. No, a to... Tak. Jak to? Jak to? Tak. Był taki mecz, właśnie nie a propos piłki ręcznej. Tak. Polska Szwecja. <laughs> Szwedzi już wiedzą, jak to jest tak. z drugiej strony i nauczyli się. Nauczyli Na się. tego zawsze nas będą lać piłkę. Nożną czy ręczną? I nożną. I Niemcy czy Szwedzi? Wręczno, Szwedzi. Nie, bo ręczną to już chyba nie teraz. Wręczną to już mamy to, mamy, nie tak mamy ich bardziej jednak. O, szczególnie, w, szczególnie w klubowej. <laughs> Tak, w klubowej tak, w klubowej zdecydowanie w reprezentacyjnej, no to jest tak na równi jeszcze przypuszczam, w nożnej myślę, że jednak jest. organizacja gry szwedzki, szwedzka po prostu zawsze będzie nas jeszcze, przy, albo przynajmniej jeszcze przez długi czas. Nie, nie no, no było, no, to, co ob obfitują. To co się wydziało w tym meczu, no mówię, no to, to, to świat już nie będzie nigdy taki. Ja nie no, oglądałem to, tego meczu, to... oglądałem tylko skrót, ale to wyglądało, no, no Niemcy szli no, nie swoje. No nie w 60 minucie 4-0. I grali dobrze, i nadal grali w tej 60 minucie dobrze. To nie było tak, że Niemcy sobie nagle już stanęli i odpuścili mecz. To nie, no prostu... nie ten typ zawodnika, no. Wiesz, to, jest tak, to Są takie chwile, kiedy nagle zaczyna wszystko wychodzić. I Szwedom nagle po prostu... Wszystko im wychodziło. Przez tak. pół godziny wychodziło im wszystko, co, co chcieli. A jest w momencie, Jak być niemieckim piłkarzem w takiej sytuacji na boisku? To jest Nie, koszmar. No, po, po prostu. Uważam, że powinni po prostu odwołać to, że tak. są niemieckimi piłkarzami w tym momencie. Bo to... Odwo Nie, bo to... odwołać mecz. Nie, bo, to, bo, bo, bo z tego, co ja widziałem. No, no by to było odwrotnie. Tak. To może... może się mylę. to Szwecja ale prowadziła 4-0. Tak. Ale z tego co widziałem, to było tak, że, że ci Niemcy naprawdę nie grali gorzej. To znaczy to nie było tak, że oni stanęli, czy brakuje im sił, czy odpuścili ten mecz. Nie, nie, nie, nie, po prostu nagle szwedzi jakby tak. Dostali duracelki. też lepszy przejął PlayStation, no. <laughs> I wszystko wychodziło, bo i grali a jeszcze, jak na PlayStation. A jeszcze, proszę, no. mi się przypomniało, a propos, a propos naszego stadionu, to jeden z naszych kolegów wrzucił na słynny portal społecznościowy, a propos tego meczu filmik, jak kozacy grali w piłkę. Taki, nie wiem, czy pamiętacie. O, ja o, myślę, taka, się, o, bóle, o, takie wyselki Tak, tak, tylko. tak, tak no, to świetnie. No, tam, tam, tam, tam jest słynna, moja ulubiona taktyka, żeby zamurować piłkę w środku. Jedna z <laughs> zawodnikami i przetoczyć się z nią do bram. Tak. To jest moja ulubiona no, ale taktyka. A jest... na końcu się otworzyć? Nie wiadomo, w którym momencie wyschodzi piłka. No, ale się, między... dobrań, jeden... taki mały jeden... korek, sumie jeden... z... nie łamałoby to żadnych przepisów. Piłka musi być widoczna. To trzeba trener no. sędziego zamknąć też w no. no. wtedy no, ale już... Sędzia Boże. musi widzieć piłkę. No i widzi no, gdzieś między no. nogami. Może ją widzieć. No, się połaży. no dobrze, tak, tylko a propos mi się przypomniało. Meczu, meczu na wodzie jeszcze. No, cały czas jestem zwolennikiem, że kiedyś tak jakaś drużyna mogłaby zastosować tą taktykę. I co by zrobił orbiter? Ja w ogóle nie znam się na futbolu amerykańskim, ale mam tą, tą stację, która się chyba ESPN nazywa, albo coś takiego w telewizji i włączyłem to dwa dni temu i byłem pod wrażeniem, naprawdę bo pokazywali jakieś najlepsze akcje, i po raz pierwszy zrozumiałem, na czym polega piękno tej gry. Jak jeden biegł właśnie z tą piłką, a czterech biegło obok niego i pilnowało, żeby nikt z przeciwnej drużyny do niego nie dobiegł. Tak, tak, bo tam tak jak Wszystkich jest podobno. Odpychając normalnie bitwa pod grunwaldem. No tak. Przepiękny. I on dobiegł, zrobił ten touchdown, i w ogóle i był i cały Nie zaczął za tą gierką. Tak. <głos> Ale jak to było przemyślane, ten zygzakiem biegnie, ci też biegną, widać, że wszystko wyćwiczone. No cudowne. Chyba się zainteresuje tym sportem. To rugby jest jeszcze, jeszcze bardziej finezyjne ma to samo. Tak, w ma fajniejsze, bo ma ciągłość. Tak. Bo w futbolu ciągle takty są przerywane. A w by czasami mam wrażenie, że oni już nie dadzą rady, jak oni tak przez pół godziny tą piłką biegają w to i z powrotem i nie ma oddechu po prostu. Piłka spadnie na ziemię, nie ma, że przerywana Dalej walczymy, biegniemy. No to inne podejście do sprawy. Inne no to można krótkie, dynamiczne akcje wykonywać, Pewnie bardziej dynamiczne. W każdym razie Jest to... Jest więcej przerw na reklamę. Tak. Tak, to głównie tak. o to chodzi. Tak. No i dzisiaj Francuzi. Nie, nie, nie dzisiaj, to ja gadam. To już nie, nie no, było dzisiaj. Nie, nie, to nie, to nie, to, właśnie to było, jak odwołali mecz, to oglądaliśmy mecz Francji. wtorek. Hiszpania-Francja by we wtorek też się okazało, że i z Hiszpanami się da wcisnąć. No da się. No ale Hiszpanie no, nie mogą wszystkiego wygrywać całe życie, no. Niestety. No całe szczęście. Chociaż no, niektórzy bo... redaktorzy by tak chcieli. Prawda, redaktorze, za bardzo? <głos> milczy. <głos> <głos> Chyba Mowa się z nami woda, zgadza. <głos> tak, skoro milczy, to się zgadza. Nie, no brawo dla Francuzów za to, że zagrali do samego końca, no. Mieli trochę szczęścia. Fabregas koszmarnie wykonał karnego, <głos> ale, ale powalczyli do końca i Mieli swoje sytuacje. To nie jest tak, że w tym meczu byli zepchnięci zupełnie do, do defensywy, bo to tak nie było. Wiadomo, że Hiszpania prowadziła mecz, ale to nie był najlepszy mecz Hiszpanii. Tak jak patrzyliśmy, to Bywały im dużo lepsze. No. Przeciwko takiej Francji, nawet trochę osłabionej, te, takiej targanej tymi wszystkimi rzeczami, które się tam dzieją w tej reprezentacji, co rusza, to skandale, a to kiedy już się znowu zbuduje jakąś reprezentację i znowu coś tam zaczyna grać, to znowu się okaże, że dwóch piłkarzy jest oskarżonych o jakiś gwałt i tak dalej, i tak dalej. Czy tam bez przerwy jakieś takie historie są. Więc oni też nie mają szczęścia do, tej, do takiej stabilizacji, no, ale potrafili to wykorzystać. Ale no. no tak naprawdę, jaka reprezentacja? My się tutaj emocjonujemy skandalami w polskiej reprezentacji, które Ceki czas się wydarzą, że ktoś tam jakąś koszulkę złą założy w samolocie albo wino pije albo coś. A tak naprawdę to jakie to są skandale w porównaniu z tym, co robią inne reprezentacje? Angielska również, tak? No tak. Jest... Albo włoska. Albo włoska. No. Także... Tak, swoją drogą też mi się warto powiedzieć o tym, co się dzieje z reprezentacją Rosji. No, reprezentacją Danii na przykład, to samo. No nie, no Rosja, wiesz, Rosja ogrywa Rosja, Portugalię. Tak. Fakt, że oni mają znaczy, tak zwróca, dziwnie. Odwrotnie, odwrotnie. Z Portugalią tak. wygrywają 1-0, z Azerbejdżanem potem też 1-0. Bardzo efektywny ten, ten swój futbol. Ale jeszcze, Inter jest, kiedyś tak grał. Ja się, od Inter bardzo, ja się od bardzo zastanawiam, kiedy będzie tak, że drużyna rosyjska stanie się taką Hiszpanią. Że jak oni zaczną wygrywać z tymi... Z, ty, z, tymi, z tymi... O Jezu. To to trudne. Wchodzi o to, że tam dużo ludzi jest generalnie i yy, że mają z kogo wybierać. To się nie jak, oni się, przekłada jak oni się kiedyś rozpędzą, to też podejrzewam, że będzie. Ja, czyli będzie to już w mistrzostwami Europy natrzymać. było mówione dużo na temat reprezentacji Rosji już stawiane było na to, że Rosja może być czarnym koniem tych mistrzostw, bo no, jednak ale... ta drużyna jest nieźle przygotowana ale... No znaczy, po pierwszym meczu nawet tak jeszcze tak. cały czas na Europejskiej. Jeszcze, jeszcze, jeszcze tak było. Można powiedzieć, że to na, nasza hularia zatrzymała. <laughs> Znaczy na razie na razie w Rosji a Rosja jest chyba na takim etapie że tam buduje się zespoły z zawodników którzy przychodzą z zewnątrz. Nie wiem, jak tam jest ze szkoleniem młodzieży tak naprawdę. Ale tam grają młodzi zawodnicy w tej reprezentacji. No Rosji, ja wiem że grają tylko pytanie o to, ilu ich bo jest. Oni dlatego że grają w klubach tak. też. Znaczy kluby mają pieniądze, to jest tak że oni kupują zawodników z zagranicy, ale mają też wielu swoich wychowanków, którzy grają w tych tak, klubach. Tak, Ernest zobaczy. Grają w fenomen fenomen Hiszpanii bierze się z tego, że tam są szkoleni w dużych ilościach, naprawdę w dużych ilościach. Młodzi zawodnicy jest z czego wybierać. Nie wiem, jak to jest w Rosji. No, Jaki jest poziom szkolenia? Myślę, bo to, że, że grają młodzi Rosjanie w reprezentacji Rosji, no a kto miałby grać nie, w tej nie, no, reprezentacji? No, roz... no, poziom szkolenia jest nieporównywalny. No, no to właśnie na to chodzi. Z Hiszpanią chyba to nie, nie ma Rosjania. No. Rosja pamiętamy, był taki moment, kiedy w, w klubach europejskich Rosjan było mnóstwo, tak? E, grali w Hiszpanii, grali w Niemczech, tak. grali we Francji. Potem nagle to zniknęło. Potem no Rosyjscy piłkarze z klubów europejskich w ogóle wymiotło ich po części dlatego, że kluby rosyjskie zaczęły mieć sporo pieniędzy i Więc ich z powrotem, a tak, no, po drugie dlatego, że trochę ich poziom się jednak obniżył. No to jest, teraz... że jest takie pokolenie w danym kraju, tak jak z Francuzami, tak kiedyś mhm. Francuzi byli we wszystkich wielkich zespołach, no teraz już jest ich trochę mniej. Natomiast tak. teraz wygląda to, że po tym nieudanym euro, no oni gdzieś tam, no wygrać z Portugalią, to jednak jest jakiś tam, jakiś tam wynik. Nie wiem, no, generalnie rzecz biorąc kluby na przykład po euro, nie, czy nie kluby, tylko reprezentacje, grają dziwnie, bo Holandia łoi wszystkich. Potem jedzie na, na Euro i przegrywa ze wszystkimi <grywa> dla mnie. Po czym wy, wraca z Euro i znowu łoi wszystkich w tak. kolejnych eliminacjach. No bo tak jest. Dania, która świetnie się pokazała w, w, no, w Euro. No, ale w nie z grupy. Tak, no, ale, ale zagrała dobre mecze. No, była w wyjątkowo trudnej wyjątkowo grupie. Trudnej, tak. No teraz przegrywa wszystko. No a, propos, a propos grup, to tak y, jakoś tak dopiero sobie zdałem sprawę z tego, jakie te grupy są dziwne. Dziwne, na przykład jest grupa ze Szwajcarią. To jest... Słowacja, Grecja, Bośnia, Litwa, Łotwa, Liechtenstein. No. No. Co to jest za grupa? Albo ta właśnie druga. Cypr, Norwegia, Albania, Słowenia, Islandia, Szwajcaria. Daj Boże. Kto to losował? Widzisz, no. kręcina, tylko no. zabrakło ciepłych żeby tam Polskę wrzucić. Pomyliło mu się coś. Wiesz, jak w trzech najważniejszych koszykach robisz właściwe losowanie, to potem wychodzą cuda w innych grupach. No, no, no nie, są, jest, te grupy są no, bardzo nierówne, tak. bardzo. Także. No, szkoda, że my się takie nie trafili, to może byłoby fajniej. No. no, wiesz co, ja nie wiem, dlatego, że fajnie jest, że potrafimy się pokazać nad taką słabą Anglią w jakiś sensowny sposób, jakbyśmy grali z samymi to się mówi merdasami, no, kalebrami. Tak. To tak? Anglia to zawsze Anglia. No. No. Szwajcaria to do zawsze dobra, drużyna, do, do, do, do, do dobra drużyna, to nie tak wysoko ceniona jak Anglicy. Mają największą armię w porównaniu do liczby ludności. No, I podobno wychodzą na ulicę teraz, albo wiem spodziewają się rozpadu Unii Europejskiej. No, wszyscy się spodziewają. Tak, ja no się nie spodziewam. No, no. Inquisition. Tak Dobrze, jest. słuchajcie, zrobię mały przerywnik. Czy wydarzenie Feliksa Baumgartnera, skaczącego spod stratosfery jest w zainteresowaniu subiektywnego podcastu sportowego? No, to nie, jest to? wydarzenie ja, ja ja ja, takie. No właśnie nie jestem też, właśnie nie sądzę, że było. No, czy jest? Jeżeli można, ja myślę, że no, dyscypliny cyrkowe. No tak, ja właśnie, ja właśnie nawet bym nawet trochę się tym zainteresował, dopóki nie przeczytałem o tym panu Kittingerze, który 40 lat temu bez tej technologii i bez tego wszystkiego też się wdrapał tam niewiele niżej i no też tak. że. Ten sam pan Kittinger zresztą siedział tutaj w centrum tak, tak, tak, dowodzenia no, no. i tam Więc pomogam. jakby, jakby ta cała technologia i to wszystko, które zostało wygo, wykorzystane przy nim, przy tym Baumgartnerze, rzecz, jak to się tam... Baumgartner. Austriacy no to... zawsze mają jakieś takie tak. dwa tak. nazwiska w jednym. Na no, przykład Adolf Hitler. mają być na cypiłkach, że na przykład, albo ten <laughs> Fiersinger. No. Zawsze mają dwa nazwiska. Może by się odróżniać, że te, co, co mają jedno. Od a, ten, co, a ten, co ten dziwny budynek zbudował, nazywał się Hundertwasser przecież. No, ta, no. no. no, ta, to no tak, prawda. Ta, no także nie wiem. Tam wyczyn. Jest, Teraz to, to Dla już mnie był to tylko no, no Reklamówka Red Bulla, mówiąc krótko. No tak. No. Znaczy tutaj są dwa aspekty. Jeden to jest ten reklamowy faktycznie. Dlatego mi się tak podobało to zdjęcie z Balotelli. No. Tak oddawało <laughs> po prostu. No ta propos właśnie, to mówiłem też, jak nastąpiło, widziałem takie zdjęcie, jak już ten Felix wyskakuje z tej swojej... Kapsuły czy z czegoś, jest taki dymek dorysowany, tylko otwórzcie mi dach. Zostawcie <głos> tak. otwarty dach. A czy znaczy, jako wydarzenie takie medialne, muszę powiedzieć, że widziałem to na żywo, no i się my de a, a, denerwowałem my liż się, my się. A mylisz się nie było na żywo. Nie, nie było, było na na żywo? tak. Ono było, było później, 30 sekund było poślizgu tak. W razie, jakby go tam a, rozerwało na strzępy, to byś tego nie zobaczył. A okej. Okay. Tak, na tej zasadzie. No. To jak w Korei północnej. Trochę tak. Albo jak. Znaczy, to Tutaj, akurat, by się w się tutaj akurat to rozumiem, no, bo to trochę A tak. By... To jest akurat dobre rozwiązanie. Tak, no. tak, Była momencie... ostatnio duża ofera na, temat, na ten temat w amerykańskiej telewizji, która pokazała samobójstwo tak. kierowcy. Całkiem przypadkiem. No. Wiedzieli, że on popełnił samobójstwo. No dobrze, to myślę, że to jednak jest dobre rozwiązanie. Tak. Okay. No dobrze, no to nie na żywo oglądałem. Ale prawie. A prawie na żywo i muszę powiedzieć, że byłem bardzo zdenerwowany, jak on wyskakiwał z. Tego. Prze przejąłem, prze przejąłem się tym. Znaczy, ja, ja o tyle, że ja. Jak był ten, ten pierwszy termin, jak on miał skakać, czyli ten jakiś tam tydzień przed faktycznym skokiem. Rzeczywiście, tam gdzieś byłem akurat w miejscu, gdzie normalnie w domu nie mam telewizora, więc bym nie mógł, ale te, te, TVN24 był włączony. W radio powinno być. Zimok powinien to komentować. Dobrze To by było. I Zobrasza się to sobie. Ile widziałem świetnie, widziałem oj, oj. Świetny, świetny rysunek. Oj, to był, A, był dla niego. O, świetny ale. rysunek. To był błąd, nie? Widzieliście się Jacek Gmoch, analizuje skok Nie, Jacek Gmoch jest dobry. Tak Stadion, jak stadion, stadion, tak, ja bym dalek. to widział tak. No więc jest nazwany Jacek Moch. Jest taki punkt jeden u góry, strzałka w dół i punkt dwa. Jacek Ale Moch się analizuje. analizuje, się panią, analizuje. Jacek Moch lat 72. Jest takie he he, he, he. Da, jeszcze jest he, he, he, oczywiście. Tak. A jeszcze chciałem, bo tam było jakieś. No, ale dzień. Za, zacząłeś przerwałem ci brutalnie. No że tak, że, że, że zacząłem to oglądać wtedy. Natomiast no, po dwóch godzinach jak tr trwała transmisja laje z wydarzenia, które się nadal nie rozpoczęło. No, nie, no, tak, no, no to, to, to, to, to nie obejrzałem, a później jak on już skakał, to. Już nie pamiętam. Ja Jak wrócili... wróciłem do domu i włączyłem internet, to okazało się, że właśnie już wylądował. I dowiedziałem się, że skoczył i już jest na ziemi. Ja oglądałem z żoną, więc... Oglądaliśmy to, z małżonką? Tak. Oglądaliśmy to z małżonką w, w, Zofią. w internecie. Tak, z moją żoną Zofią. I... Dopóki nie skoczył, to wydawało nam się to ciekawe. Po czym jak już znaczy, skoczył no, i spadł, jest wylądował, bardzo, jest, tutaj, bardzo, my... jest, jest ciekawy filmik z tej Co kamery, jest, z tej mu? kamery, którą ma na piersi, czy gdzieś czasem? tam. I yy, Ten początek jego skok, jak tam zaczął trochę koziołkować, to, to ujęcie z tej kamery na jego piersi no, robi trochę wrażenie, jak cała ziemia po prostu, wiesz, obraca się w niesamowitym tempie, bo w takim tempie... jak Ja wiem, nie ja mam za duży telewizor, żeby coś takiego oglądać. Eee, no ja przez chwilę powiem Ci, mimo, że to tylko miałem na ekranie komputera, to mi się zakręciło w głowie. No właśnie. No ale... No. Nie no, cyrk, cyrk. Ja napisałem zresztą chyba na naszym Facebooku, czy gdzieś, czy u redaktora Zawady, który się tam tym jakoś tak dziwnie no Nie, bo tam jeszcze podobało, była, była kwestia tego zdjęcia, tak, o których tam się była dyskusja wywiązała. Nie, no to akurat tutaj tak, to wiadomo to jest. Znaczy, bo to, jest, to, to zdjęcie to w ogóle pochodziło z, z trailera tego skoku, tak? No tak to, no to, to, jest to wszystko było, za, zanim on tak, skoczył, to już tak. było. I to mniej więcej tak jak miał porównać, to właśnie wygląda jak strzałki redaktora, znaczy tego trenera Gmocha, że to nie było takie wyjaśnienie jest... ludziom, jak to będzie wyglądało, tak? To jest, to jest na takiej samej zasadzie, jak widzieliśmy, znaczy my nie mogliśmy oglądać, ale pół świata widziało pierwszy krok na Księżycu, mhm. Nila Armstronga. No, tylko skąd ta kamera na zewnątrz statku? która <grym> no, stała no, tak, na wprost tak, tak. drzwi ustawiona, kto ją to tam jest słynne, To jest no, i po prostu tam wylądowali i tam ją zostawili. Tam już była kamera, tak. To no, jest tak, jak tak, to tak jak Zygmunt Heiser zawsze zaskakuje panie gospodynie w domu, a później nie, nie, nie, nie. jest kamera z mieszkania, jak on tam wchodzi, tak? Ale nie, ja mam takie wrażenie, poczekajcie, bo ja tego dokładnie nie pamiętam, ale mam wrażenie, że ta kamera jest od tyłu, że po prostu, nie pamiętam, przecież jest zdjęcie. Szodu, tak jak on schodzi zdjęcie, po schodkach stawia stopę i wypowiada słynne słowa. O i przecież to proste na wędce mieli tą kamerę. <laughs> tak, kim jest? Na tyczce. Tyczkarz był z tyłu. O, Tyczkarz filmowy skoro Razem z dźwiękowcem. Też stali, bo trzeba było zarejestrować te słowa. Wózek był, tory ułożone. Nasie, wszystko, po, nasi tam byli. No. Wiesz, zawsze jak ten ty... słynny tak. dowcip po tym, tak, tak. że ten Polaków. Zawsze że najpierw z imprezy, wysyła, z imprezy się, właśnie, wysyła się. Wysyła i... się najpierw ekipę techniczną. Tak? No. A techniczni to wiadomo, że nierty tak, tak, nie liczą. To się nie liczy. Oni pracują oni incognito. Tak. Tak, jak to, no, pierwszy. No pierwszy... i tak samo tutaj ktoś leciał obok Bałkantnera po to, żeby właśnie sfilmować cały ten tak, Ja poczułem nieprzystawalność tej sytuacji do szumu, który wokół tej sytuacji powstał. Myślę o tym skoku, mówię cały czas. Jak właśnie przychodziłem ulicą chmielną i tam knajpy i ludzie, po prostu tłum ludzi oglądających, stami się, co się dzieje. <grym>, no to kolej spada. A, to, tak. to, to, to, to. a on tam jeszcze siedział po prostu. W no to, się... było za, to było za pierwszym razem, kiedy nie skoczył to tak właśnie. No, no Rzucił no się na tak zwanego cimpla i tyle. No. Ja tak skakałem do basenu, jak byłem dzieckiem. Na, na, na, na basenie Ale też leśnym, 39 w kilometrów? No nie. <głos> Basen nie był na tyle głęboki. Wtedy skok zwierzy. No nie, no to. 5-metrowej z piątki. Był, był, nie, skończym, no to fajne generalnie. No, ja to ja, tak wiesz. Fajnie się to ogląda, tym jak on tak tam leci. I ten, to właśnie, znaczy, szczególnie jakby, to ujęcie z kamery bardziej od niego. Tak. Naj, naj, najbardziej mi się podobał moment taki jakby tych ostatnich jego przygotowań. Wyjście na ten, ten, na ten pomost, a potem już jak skoczył to już tak, Matko Boska, Właśnie znalazłem wiadomość w portalu jednej z potycznych... Po, po, po, potycznych. potycznych. <laughs> bardzo potyczna polska gazeta. Bo oczywiście, co się dzieje, jeżeli ktoś wykona coś słynnego na świecie? Co musi zrobić polski dziennikarz? No. znaleźć polski akcent tak, polski akcent jest najważniejszy uwaga, Felix Baumgartner skoczył ze stratosfery tam. zobacz co łączy go z Wrocławiem <grym> tą stratosferę? to był fragment stratosfery no, tuż tak. nad Wrocławiem jak on w, momencie, jest, w momencie jak wyskakiwał tak, jak on jest Baumgartner jest Austriakiem tak? to, to być wiemy. może na przykład jacyś jego przodkowie byli z Wrocławia robili biznesy we Wrocławiu mieli tam powiedzmy coś mhm. tak? nie Uwaga. E, lat siedem chodź. lat temu skorzystał z zaproszenia wrocławskiego kierowcy rajdowego Tomasza Kuchara i wystartował jego Subaru y, imprezą w rajdzie Barborki. Hmm. Hmm. No masz. Czyli był w Polsce? No. To on właściwie nasz jest. I nawet jeździł po Polsce. To, nasz, nasz tak, jest to nasz. już jest nasz, nasz rodak. 10 no, już... lat temu jadł parówki na rynku. Chłopak. No, to już jest nasz. Ale to, to już jest nasz. No proszę, nie wiedziałem, że mamy takiego znanego rodaka. A tak właśnie, a propos tak niedawno mi się... A, a, nie, a, wyszukiwania... a nie miał orzełka na piersi. <laughs> a propos wyszukiwania polskich akcentów, to tak e, właśnie, bo takich polskich wyszukiwanych, to, to są kompletnie bez sensu, to czytamy mnóstwo. Natomiast całkiem niedawno dowiedziałem się o tym, o polskim akcencie takim dosyć udaje mi się poważnym, o którym nikt nie pisze. Ja na przykład się dowiedziałem, jak już jesteśmy, mówiliśmy o lądowaniu na księżycu, że łazik, który po księżycu łaził, był skonstruowany przez Polaka. No, mm, proszę. No. Nie, ja się dowiedziałem ostatnio, że Międzynarodowy Komitet Olimpijski od dwóch lat przyznaje, znaczy nie wiem, czy od może przyznaje dłużej, no ale przyznaje nagrodę, co roku przyznaje nagrodę dla najlepszego młodego sportowca świata w ogóle bez podziału na kraje, dyscypliny i tak dalej. I ta nagroda nazywa się nagrodą imienia Piotra Nurowskiego. No proszę. I to taki, udaje mi się akurat, w szukaniu polskich akcentów, to jest taki akurat coś, czego nie trzeba szukać na siłę, tylko całkiem naturalnie można o tym napisać. I nagroda. A broń Boże, nigdy o tym w żadnej polskiej prasie nie, nie czytałem. To jest nagroda no, dla no, młodych, jeszcze Nurowskiego. Zajebiście. No proszę, tak, a nie można było o tym przeczytać. To, to może teraz przejdźmy do innych dyscyplin skakami ze stratosfery. No na Spod, przykład z dzisiaj stratosfery. ze stratosfery Skra trochę z skoszyła, to, z skoszyła, tak, tak? tak. Była blisko, ale, no. ale się nie udało. Się A, propos, bardzo... A propos polskich akcentów, to ten, ten system taki challenge'u, który jest używany na klubowych mistrzostwach świata, to polski jest. To, nasi, to ten, co z polski jest używany, to ten sam tam pojechał. To polski? Tak, bo nikt inny nie ma tak dobrego. I jest używany polski. No Notabene przez pierwsze dwa dni był używany, bo katarscy celnicy w weekendy nie pracują, a to akurat weekend przyleciało tam i <laughs> dopiero od poniedziałku, poniedziałku można było podłączyć. Tam, no. Ale działa. To szczęśliwy naród jest, że nawet to celnicy da. w weekend nie pracują. O Ja pamiętam, my, my kiedyś robiliśmy taką małą produkcję w kraju, który się Turcja nazywa. W środkowej Anatolii i przywieźliśmy tam chyba. To jest mniej szczęśliwy region, niż 200 kg sprzętu przywieźliśmy filmowego i. i też było, nie pracowali. Było dokładnie tak samo. Nie pracowali. I przyszliśmy i stał taki jeden pan strażnik i mówi, co to jest? mówimy że sprzęt i że generalnie to trzeba go oclić. Trzeba tu musi przejść. Mówię, ale nikt nie pracuje przez <śmiech> weekend. On mówi, no ale my musimy kręcić. On, on wtedy wpadł na świetny pomysł. Mówi, zabierajcie to, jedźcie sobie, a za dwa dni przyjedziecie z tym z powrotem. I tak zrobiliśmy. No to widzisz, to katarscy nie byli tacy. No nie, to tak e, było e, e, Turcja a, a, to jest kraj. To znajomy, a nie, a znajomy... nie w nie obrażając, które Tora Kondraciuka to klubowe mistrzostwa świata w siatkówce, a film Tora Kondraciuka to tak... No no, no, uważaj co mówisz. No, no. Moi zdaniem przeżyli podobną historię, jak zorganizowali wyprawę razem z Uniwersytetem Warszawy w Wenezueli, w góry jakieś tam rzeki no i mieli ze sobą motolotnie. Polegało to na tym, że mieli dopłych nie Do matolotnie. Nie ma niemalże do źródeł i jeszcze stamtąd przy to motolotnią przedostać się po kolei wszyscy w jakieś tam miejsce, gdzie miały być prowadzone badania. Jeszcze chciałem powiedzieć, że film, twój jest film jest ważniejszy to... oczywiście. Dobra, dobra. I, się <śmiech> tak... I oni też tak wylądowali w po czym im powiedziano, że y, celnicy strajkują, to oni byli przekonani, że no dobra, no jak strajk to strajk, no to strajkują, wiesz, dzień, dwa, no to dobra, wyczekają. Okazuje się, że strajk trwa już pół roku <śmiech> <śmiech> i, i wcale nie miała zamiaru się zakończyć, ale mówią to jeszcze nic, bo policjanci startują, y, strajkują już rok. No i tak to szczęśliwe kraje są na tym świecie. A o czym my mówiliśmy? O klubowych o mistrzostwach świata i o tak. tym, że Skara była w półfinale, ale niestety półfinale przegrała. Półfinał przegrała. No, Chociaż tak grupie. zaskakująco było. Zaskakująco w grupie wygrała z Zenitem Kazań, czyli teoretycznie z najlepszą, najlepszą drużyną no, w tej siatka. chwili. No. no ale z drugiej strony brazylijska siatkówka to zawsze nie, można powiedzieć, że z nimi się gra łatwo. tak? No ale tutaj no... No, byli faworytami. No. Byli faworytami, zwłaszcza po wygraniu z Zenitem. No, no to będę tak się zastanawiam, bo ta to, to, to siatkówka to niby taki y, sport, y, który aspiruje do bycia y, takim no, popularnym na całym świecie aspiruje, trochę też y, y, tam wielu działaczy czy, czy zawodników siatkarzy się trochę zżyma na to, że piłka nożna taka popularna, a oni nie no ja tutaj się wysyła, te klubowe mistrzostwa świata niby do Kataru, do bogatego kraju a to jak to jest zrobione, jak to jest realizowane jak to wszystko wygląda to po prostu żałość, no. żałość, puste trybuny nikogo to tam nie obchodzi Realizacja telewizji na poziomie nie wiem, polskiej ligi sprzed 15 lat gdzieś. No, tak, takie trzy kamery plus dwie na doczepkę, ale tak powa nie, nie, nie działa. Nie do końca ostre o, to reszta, wszystko, nie tak, tak. niedoświetlone, tak. Tak, tak, tak. Tak, zero ludzi na trybunach. Tak, przy pustej hali grają. Powtórki zawsze jakieś takie nietrafione, akurat powtarzają mi co co powinni, tylko zupełnie coś innego. Te ujęcia, to, akcja, tam ale tam. nowatorskie ujęcia z góry hali uważam. Ja to, to, to, to jest, to jest. Może, może chcą zaszczepić tą piękną dyscyplinę sportową się, że jak, jakiś pan Heniek wie, że tam wejdzie na górę tam umieści kamerę i, I będzie to fajnie, mi się, to mi się nic tak. widać ale jest super to mieć. wygląda jak to jest takie, są takie te, znaczy to już wygląda lepiej, ale menadżery piłkarskie przez jakiś czas były takie że takie na komputer gry. To była taka gra, którą się biegało zawodnikami, nazywała się Sensible soccer Sensible Tak, tak, tak. To troszkę tak wygląda. Tak, tak, tak. tak. I to jest bardzo fajne, jak ta piłka leci do góry, tak się powiększa, tak? Bo z dużej kamery. W tych grach też tak, jak piłka leci do góry, to się powiększa. I to było jedyne wrażenie takie... Tutaj podobne, ta głębia jest to że na piłka tak się powiększa i zmniejsza, powiększa i zmniejsza. Genialny pomysł. I takie zupełnie. Widziałem też na przykład mecz y, tam na tych klubowych mistrzostwach świata kobiet akurat, gdzie obie drużyny grały w takich samych żółto-czarnych strojach. O, <laughs> rewelacja. Watorstwo. Zorientować się, którzy są którzy, no nie to żeby mnie to bardzo interesowało, ale grały jakieś tam drużyna jedna z Arabii, druga nie wiem, z Chin chyba, więc nie, w... poziom był w ogóle jakiś. permutacje, punkciki przesuwały się w jedną stronę <laughs> lub w drugą i grupowały się w różny sposób. Tak, trzeba to... było... Nie wiem. Kiedyś, znaczy, kiedyś... Jak to słusznie, jak mój kolega założył, trzeba ich rozróżniać po Libero, bo Libero A. miało różne koszulki. A, Jedna miała właśnie. białą, druga niebieską. To kiedyś przecież twój brat Tomek oglądał jakiś mecz na zakodowanej telewizji i wiedział, że padła w ramkę, bo nagle wszystkie białe punkci będą <laughs> <jedną> w jednym <laughs> miejscu. <laughs> no były, były. Początki Kanal Plus nie było stać jeszcze na wykupienie. Oglądało się na zakodowanym tak. Znam nawet takich, co pornosy oglądali na, na zakonowanym kanale. Te, jak, jak punkciki były w jednym, to znaczy, że właśnie trwa. Się, Dobrze. Tak. Czasami Mecz. były dwa punkciki, czasami więcej. Czy tak. już skończyliśmy? To a propos siatków. W zasadzie tak. No Można jeszcze odnotować tylko genialne występy w Iwe Kielce w Lidze Mistrzów. To prawda. oni jutro grają? Jakoś tak teraz mecz jest z, z, z szamberii. Jutro nie, pojutrze chyba. Nie, wydaje mi się, że w sobotę grają. Jakoś tak wiem, że niedługo. Nie um, w każdym razie. Tak. Nie no, łoją ją No, W każdym razie tutaj e, wyjątkowo, wyjątkowo, bo ostatnio mi się to rzadko zdarza, zgadzam się z dyrektorem Zawadą, który napisał, że doczekał czasów, że wiwe ma lepszą drużynę w piłce ręcze niż Barcelona. No ja to bym z tym poczekał, e, ja też aż to ale, ale na pewno nie, nie jest to tak, że wiwe że byłoby to... na straconej pozycji. Generalnie i... rzecz biorąc tak, że mm, zazwyczaj bywało tak, że wiwe miało nie najszczęśliwsze początki w Lidze Mistrzów. Znaczy zawsze zaczynało trzeba było źle, gonić, tak. a potem trzeba było gonić i walczyć. I, i, i no fakt, że, grupa, się grupa też jest taka no, jedna ze słabszych jest, tak. w ciągu ostatnich no, ale, sezonów. Ale, ale, ale rozmiary tych zwycięstw i, i styl, w jakim to robią. I taki no, spokój. Jest, taki tak, spokój no, zupełnie, że no, jest jesteśmy lepsi to w lidze, i, i to pokazuje. Takie się zdarzają większe wypadki, że tam do no, przerwy jesteśmy. w lidze są to jakieś... troszkę motywacji czasem brakuje, chyba podejrzewam. I ja, bo... ja myślę, że oni w lidze grają coś innego, że oni w lidze grają po prostu, trenują. No, to na pewno, to mówiliśmy o tym, że zdarzyło im się to prowadząc z dziesięcioma golami zdjąć bramkarza, tylko po to, żeby przećwiczyć tak, warianty. Albo, albo, albo w ogóle trenują, że grają bezobronnie, na przykład mhm. grają tylko atak. No, takim... Tego typu historie, no. Ale to, co grają w Lidze Mistrzów, no bardzo obiecujące. Oby się nie wypalili zawczasu. No nie, no, powiem, po polsku skupiaz... I będę już dmuchał na zimnie się bo <śmiech> że może coś złego się wydarzy, ale... No nie, nie tam nie, to, wiesz, oglądam, tam... Jest... Jakby, o no, tyle, że Polacy nie są dominującą siłą w tej chwili w wiwe, tak? Jednak są... Są piłkarze, no tak. którzy chociażby Nie osiągali, no, to to jest to, co osiągali co, sukcesy mówię na ruby narodowej z reprezentacją Chorwacji czy. To, co on gra, to jest no, niewiarygodne. No. To jest niesłychane rzeczy. A swoją piłkę ręczną Polską w zupełnie inny wymiar. No. Tak na no, swoją drogą to mamy też teraz wiwę, jakby skumulowany ten. E, rozegranie, e, no tak. e, całą trójkę z tego pierwszego wielkiego, no Liewski jest trochę inny tylko, no tak, ale, no. ale ale z, e, z tej pierwszej reprezentacji naszej, tak. więc nie no, no, skład mają silny, mają szeroką ławkę bardzo i to... A z czasem mam no, jest za dużo, bo tam skrzydłowych to mam wrażenie jest chyba po trzech na każdą pozycję, plus jeszcze ze dwóch gdzieś tam w zapasie. tak e. No ale wychodzi z założenia, pewnie wychodząc z założenia, że no, trzeba, no, trzeba mieć takie na ligie Mistrzów. To jest tak, że jak się wychodzi na mecz, no, to po prostu trzeba mieć kogo zastąpić. No, to musi, nie, nie może być tak, że nagle wychodzi zawodnik dużo słabszy i bez formy. I ja myślę, że chodzi też nie, nie tylko o, o jakby to, na jakim poziomie jest w stanie zawodnik grać, ale chodzi też o to, że jak nawet jeden będzie bez formy, to będzie dwóch z formą lepszy. Mhm. Chodzi o to, żeby nie, te wahania formy nie miały w żaden sposób wpływu na to. No, jest to po prostu drużyna budowana za duże pieniądze. No, te pieniądze. No, we zobaczymy, no wykłada, Myślę, że ten wykłada, tam więc... turnie, turniej finałowy, nie wiem czy tam jest teraz Final Four, Final Six, czy ile tam tego nie. final jest. To tam to myślę Wiwe powinno dojść spokojnie. No, a tam to już jest taki poziom, że, że wiadomo. Tam się może wszystko wydarzyć. Tak, no. Bo tam pewnie wylądują jakieś czołowych drużyn niemieckich, pewnie właśnie Barcelona. No tam trochę francuskie drużyny teraz bardziej dołują, ale no tak, no nadal tam mają szansę. Także. No zobaczymy, zobaczymy. No to wygląda to wszystko bardzo obiecująco. No. Bo w samej lidze na no to się dzieje o... raczej niewiele. Zmęczyłem się. <grym ja <grym się. Ja tylko dodam, że w przyszłym tygodniu wraca Liga Mistrzów. Mistrzów e, no, Nożna. Tak, nożne. No, nożne tak, no, tak, jeszcze nie... Polska liga wraca no, no, weekend. Tak, wszystko wraca. Też. Wszystko wraca Wszystko po przerwie reprezentacyjnej i będziemy mieli starcie Borussia Dortmund z Polakami z Realem Madrid. Madryt. O. Mecz jak mecz, ale no, tutaj jest szansa, żeby się też pokazać na rynku hiszpańskim. No, <słuch> patrzymy. No, tak naprawdę rzeczywiście to będzie taki mhm. no, mecz z Manchesterem. City fajnie zagrali. A Manchester jakby w meczu z Realem widać było, że no, nie odstawał, mimo że chyba przegrali ten mecz w tak? jakichś tam dziwnych okolicznościach. Tak, prowadzili chyba 1-0, a prowadzili przegrali 2-1 tak. w ostatnim minucie. Przegrali 3-2. No, no, coś takiego. Tak tak tak, tak, tak, tak, tak, w ostatnim minucie tracąc tak, gola. Tak, tak. Eee, no Ajax to, to, to, to trudno, nie wiadomo tak naprawdę, co, co, co, co, co, co Ajax... A jak na razie przegrywa. No. no tak, no właśnie dlatego zwycięstwo tak Borussii z Ajaxem to nie jest jakiś tam wielki, tak. wielki mhm. no mecz z Rallem, no to pokażę właśnie, to myślę to, to o czym rozmawialiśmy, na ile Borussia i polscy piłkarze w Borusii to już jest klasa światowa, na ile to jest jeszcze gdzieś tam poziom niżej. No. Wydaje mi się, że na pewno jest poziom niżej. No. Jednak nadal, nie wiem, na przykład Ronaldo pewnie jest lepszym piłkarzem niż nie przymierzając się Nie no, tak no, GC. Nie, no tak, no Bardziej mi chodzi, chodziło o tą historię światową, taką tego typu, bo takich klubów jest więcej. No, są ze trzy, cztery kluby angielskie, są co najmniej dwa hiszpańskie, a myślę, że znalazłoby się ze trzy. No tak, no gdyby teraz ktoś miał stawiać pieniądze na zwycięstwo Borusy, Lidze Mistrzów, to myślę, że wiele by nie, nie zaryzykował, tak? Bo... Zresztą to tak samo było, jak pisałem na podcaście a propos, jak się pojawiło tam redaktor Zawada wrzucił post, że Mourinho jako tłumacz w Barcelonie ma więcej pucharów niż jako trener i tak dalej. Jak spojrzałem sobie na historię Ligi Mistrzów, no to jest prawda taka, że we wszystkich tych finałach wygrało 13 chyba klubów. To już mówiliśmy nie tym. Tak, ale... tak. No, z, czego, z czego ile? 3 czy 4 spoza, spoza wielkich lig, tych <coughs> największych czterech. Tak, no A tak naprawdę jakby się przejrzeć, no to, no to to jest Barcelona, Real, Manchester United, Inter, Milan. No po prostu Bayern Monachium. No, no, to jest... To jest no, wygrać Ligę Mistrzów naprawdę jest Bo ciężko. Też nie wiem, czy, to, czy o tym rozmawialiśmy w podcaście, który się ukazał, czy w tym, który się nie ukazał. Śmiało, powtarzaj się. <śmiech> nie, no właśnie o tym, że tę te, że te, że Ligę Mistrzów, czy nawet Puchar Mistrzów, czy puchar Europy od początku istnienia, to tam są te cztery główne ligi, plus z trzy takie poboczne i to jest wszystko. Jakieś tam czasami pojedyncze strzały typu Svena Zvezda, czy... Geteborg. czy Jefka Geteborg. Czy, Przepraszam, no. the Boy. <laughs> A tak, to nawet francuskie, francuska liga to jakby nie jest ta. Najwięcej mają tam angielska, no. hiszpańska, niemiecka i holenderska, tak naprawdę. I włoska. No tak, no, no, no. nie, no, tak, no ale to Holenderska to jest Holenderska to, to już dawno. Tak, dawno. To ale już miało dawno. taki okres, gdzie tam Ajax nastukał no tak, tak, tych tytułów, no, trochę tam chyba Feyenoord. PSV... E bo... To nie wiem, czy wygrało, czy byli w finale. czy, czy ten, Na pewno Fajenor gdzieś tam dwa czy trzy razy w międzyczasie tak Ale tak to do tak to, to niemieckich tak, klubów tak, to, to też tak. No, no w no laty, Bayern, no to już tylko No Bayern, raz Borussia był chyba. Tak. Chociaż nie, tam... Nie, ale Leverkusen? Nie, Leverkusen za w finale. wygrał. w finale jedynie. Dobrze, słuchajcie, to jest bardzo dziwny podcast, ponieważ... W tym podcaście ani razu nie słowo padło. Nie padło słowo Murinio. I, no właśnie, właśnie, I Barcelona. Barcelona. chwilą. Eee. To się wytnie. To się wytnie. To Czy konsekwentnie pominiemy Grand Derby? Znaczy, Ja naprawdę ja nie pamiętam już za bardzo co się tam działo więc tym chętniej nie pominę Albo, A może tym chętniej nie się pamiętam, wypowiem Pamiętam, no ale to było dawno było Poza dawno, tym tak. wszystko już zostało powiedziane no, myślę, Bo można ten zawsze ten, metodą tak. krytyków filmowych ja tego filmu nie wiedziałem tym chętniej więc się wypowiem no, to, to, to, to jest w ogóle najnowsza moda Ja to nie wiem dlaczego zostałem zaproszony do tego programu ponieważ nie znam tej sprawy nie interesuje się nią <laughs> I tak się zawsze na przykład większość gości wypowiadał u mojego ulubionego redaktora Lisa. Ale przez godzinę po Ale po tak. ja tak tak. Wczoraj się wydarzyło coś lepszego, bo jedna z... No dobra. Redaktor Olejnik a do, do właśnie szefa tego Narodowego Centrum tak, że, Sportu powiedział, że jak była premierem, to by zwolniła. No, co, co to opowiadać? Tak, to jest, tak to jest dziennikarstwo no cóż, zawsze Ciekawe jest to, że... Wiem, że ona jest beznadziejna tak. nie najpierw tak, nie to... pojmuje na czymś najpierw, na na, ale... najpierw na niego nabrzeszczała, a potem powiedziała, żeby go zwolniła. Jak to napisał no, jeden z moi... ten napisał jeden z moich tak. kolegów, że to aż dziwne, bo, bo narzeczonym czy też mężem, raktor Lejnik, jest przecież dziennikarz sportowy. I to akurat ten jeden z takich rozgarniętych w miarę. Dziennikarz, ja który w, trój w trójce pracuje. No. no dobra, ale mógł ją że tam sprawy. Chociaż... Rozmawia... jest rozmawiania o niczym. Albo nie jestem pytań. Dobrze, zejdźmy. Nie no wiesz, chodzi o to, że wiesz, jest, jest oburzenie, więc ono musi być oburzone najbardziej. No to jest na tej zasadzie. No to Czyli jest co? Z celebrytą, a nie. Deuterique nie będzie. W związku z... No co ja mogę? No, co ja no, stańsz, mogę w związku z tym, co się stało na, na stadionie? No. Chyba, że ci jakiś bar znowu otworzyli. Gdzieś, I bar powiedz, otworzyli? Tak, kiedyś się badałeś, pamiętam przepięknie. Orasole? Tak. <laughs> <laughs> Zrobił być skóra, nie był, tak? Ja się nie ja pamiętam, ja to <laughs> Tak, ale to było tak. dość interesujące. Red, redaktor... Nie pokaże. pamiętam, ale pamiętam, że było tak. interesujące. Ale było zabawne. I redaktor o bardzo I, różnych rzeczach, dyktaryjki opowiadał. I nawet, on, tak. pamiętam, konkurs był przecież. Rosołu. A tak, było coś, tak. tak. Nawet nie wiem, czy ten komputer, co, co najsłynniejszy, nosza nagroda w historii podcastu chyba, chyba poszła, poszła za rosół. No tak, nie jest. Nie, no, rosołu, no, tak, to czy dotyczyło tak? Oczywiście, że tak. Nagroda poszła za rosół. A. Mówimy na niego rosół, bo on to Mikołajek tak miał na którego mówili, że rosł. Był też taki piłkarz błękitny w Kielce. Rosy. Była jedna pętamdekteryjka w wyścigach. A, w na swojej mierze wreszcie też. wygrała. O koniu, który sam pobiegł? Tak, chyba, tak. też była zabawa. <grym> Ale to słuchacze może niech sobie znajdą. Nie, to słuchać tylko ciężko. 161 odcinek. Końcówki. Chociaż może coś się w opisie. Nie, czasem w środku. Czasem, to jest, bo, to czasem to w środku. To prawo, to prawo. Ale chyba w opisie mogło tam być zaznaczone. my tak do, do dzisiaj zastanawiam, próbuję sobie zwizualizować o co redaktorowie chodziło. Któremu? W, temu, co temu właśnie, Kondraciukowi. A, myślałem, że redaktorowi Ktojemu? zawadzi. Tobie, nie. Z tytułem ostatniego odcinka, bo nie mogę go do, do dzisiaj nie mogę go rozkminić. A jaki był tytuł? Nawet nie potrafię go powtórzyć, bo długi jest i skomplikowany. I o to właśnie chodzi. A to jest jak, jak ta inwestycja jak w dach. Tak, długie tak. słowiane tak. inwestycje. Tak. Okej. Okay. Dobrze, myślę, że będziemy się żegnać powoli. To jest bardzo zwarty, krótki podcast, bez no, nie wody tak krótki? No, godzinę 34 minuty. No, no tak, no, no to no, biorąc to prawie, wady, prawie norma żeśmy wyrobili. Tak. No, także, także nie najgorzej, choć wiele rzeczy nie rozgadywaliśmy się na wiele rzeczy. W przyszłym podcaście może będzie redaktor zawada, jak nie dostanie, <śmiech> no, no, nie dostanie wody, jak, no, jak go zaprosimy, to będzie, <śmiech> bo to się jeszcze okaże. I jeszcze może zaprosimy redaktora Bart albo albowiem ma dużo ciekawych opowieści, na przykład jak wracał autobusem z recydywistami. którzy <grystanie> właśnie ci, ci świętowali swoje wyjście. Tak, wyjście z no, do sportowego podcastu pasuje, jak Wielu o, nie powiedzieliśmy nic o Armstrongu. <grystanie> A, właśnie. <grystanie> no Ja się tak no. prawdę dwa razy ża żachnąłem, ale no, co tu ja, gadać? Jest to no. właśnie? Historia no, stara, jest jak no. Znaczy, nie no, do... znaczy, ja powiem nie. tak, poziom hipo hipokryzji mnie, mimo, że nie powinien mnie już zaskakiwać, to mnie cały czas zaskakuje. Ale to jest taki poziom hipokryzji z, pod, z podwójnym dnem, bo tak. hipokryzja samego Amstronga. I hipokryzja całego kolarzy, całego, którzy. Tak, ja że to jest to jest środowiska. tak którzy. Tak. Którzy najpierw ćpali jak złoto razem z tak. nimi, zarabiali kupę pieniędzy dzięki niemu i grzali się przy jego światełku, a potem stwierdzili, kiedy zaczęło się robić gorąco, to wszystko zrzucą na szefa, że oni są niewinni, o nich zmuszał. No, słyszałem wywiad z jednym, znaczy no. czytałem wywiad z jednym z polskich kolarzy. Co na za samaną zapewne. No, nie chciałem Wczorny mieć tego wczoraj. nazwiska, ale. <laughs> tak, okej. Okay. Sam się tak podstawił, który y, zaczynał z Amstrągiem, tak. y, mieszkał w pokoju na kilku imprezach. On no, no, był przedstawiony z nazwiska przecież tam tak, w był, wywiadu. Był, no, to, był co, to prawda. Co tu się <grym> kregować? Po prostu mnie zabiło to. Jak on został złapany zresztą na dopingu. Nie? On tak, też tak. tak. To była głupota. Raz się wydarzyło, ale to nie był żaden doping. To coś, wziąłem jakieś takie środki, żeby sobie... To raz... jest jak tak. ze sprzedawaniem meczów. Wszyscy, Wszyscy, do... Do... Wszyscy mecze sprzedawali, tak, ale żaden ale ja konkretny ja piłkarz tak. nigdy meczu nie sprzedał. Tak. Tak. Z jakimś dziwnym trafem. To zawsze inni. Wszyscy dookoła, a ja nie. Nie, to, tak, to, to było na takiej zasadzie, jak, jak yy, okazało się, że w Lidze Polskiej zostało sprzedanych 28 meczów w sezonie, no, ale są kluby, które na przykład nie, tam 3 czy 4, które nie brały udziału w korupcji i teraz jak to możliwe? <grytanie> Właśnie. <grytanie> ale to jest bardzo prosta metoda. W jaki sposób ocalić tą całą fabrykę farmakologiczną, która tam pracuje za miliony dolarów? Trzeba znaleźć kozła ofiarnego. Znalazł się. Głośny, tym lepiej. Nie, nie, nie chodziło nawet, myślę, że kozioł ofiarny, bo... Znaczy ja nie mówię, że on jest niewinny, to jest oczywiste, nie, nie, że proces, nie jest. Bo, tylko, że... bo, bo, nie, Najwyższy czas dać sobie z tego sprawę. Ćpają wszyscy. Taka jest prawda. To znaczy jest nie, tak, ćpają, że... Znaczy, chodzi o to... doping, doping. Doping. doping. Znaczy kolarze, czy w ogóle wszyscy ludzie na świecie? Nie, nie, nie. nie, nie. Chodzi <laughs> mi o sport wyczynowy. Chodzi mi o sport wyczynowy. Jest tak, znaczy że w jednym bardziej, dopingu... winnym mniej. Są środki dopingujące jest znanych ich teraz około pewnie, nie wiem, parę lat temu jak czytałem i się tym trochę interesowałem to było tak, że było znanych około tam 360 środków dopingujących z czego zakazanych wtedy było 90 parę. Teraz jest tam 143 tak. czy coś mhm. takiego. A tych środków cały czas przybywa. Przybywa metod, które wcześniej nie były uznawane i prawda jest taka, że współczesny sport wyczynany na najwyższym Poziom, zwłaszcza ten wysiłkowy. No właśnie, tylko że to jest rzecz Absolutnie bo, się nie obejdzie. Bo no. w sportach technicznych, jakby, gdzie dużo znaczenia ma technika, no to ten doping nie jest aż tak ważny. No tak? ale niby piłka nożna też, też wiesz, jest takim sportem dalszego zainteresowania, średniego zagrożenia. Mhm. No a przypomnijmy sobie historię Polski. Były, no, ale no, wiesz, ale to są zawsze jednak. No znaczy, bo w kolarstwie to ma takie bezpośrednie przełożenie, tak? To taka wajcha w prawo, w lewo. No. Weźmiesz doping, jest coś lepszy i nie ma tu nic po drodze, tak? No w piłce nożnej jednak myślę, że jakbyś nakoksował nie wiem, Uniera Cibusz, i wypuścił ich na nienakoksowany Real Madryt no, to, no tak, mimo wszystko, to mimo wszystko dał mnie rady. nie ma szans, tak? to Zależy, jak byś <śmiech> Przepraszam, Uniera Cibusz, oczywiście z góry bardziej, że to chyba akurat klub żużnowy ale tukarny. czym bardziej bardziej <śmiech> brzmi to interesujący jak cztery, oni... że w w sześciu, ośmiu I oni by na tych... chyba go i na motorach tak, byli tak, po no. tym boisku, to mogłoby tak jak ci tak bracia, to wyglądać, cześć, w tak, piłkę tak, rowerową no grali, tak to oni by grali w, w motorową. No, jest to, e, czy jest tam wiesz, no. czy w jakimś, nie wiem, skokło, typste, czy tak dalej. No wiadomo, że tam też siła, ale, ale liczy się też technika. Natomiast kolarstwo takie no, najprostsze do, do tego, żeby wyhodować sobie cyborga, który po prostu wjeżdża pod górę i od, odjeżdża wszystkim. Nie no, kolarstwo, biegi, narcie, no wszystkie takie typowo wysiłowe I wiadomo, że one tak. są takie najbardziej... No, to... Lekka atletyka, no to dużej No znaczy, które? No, no, no no, rzutowe, biegowe. Tak, to... tak, no to wszystko to... I, i tak jest prawda to no była taka historia podczas poprzedniej Olimpiady, kiedy, kiedy Usain Bolt Pływanie. wykonał słynny, słynny bieg i, <marskie> i tam była taka historia swój taki wiesz pierwszy wielki wyczyn w tym sensie, że taki najbardziej spektakularny. I tam nawet którzyś komentatorzy się pokusili o to i się pojawiło tam w dwóch czy trzech gazetach, że amerykański Związek Lekarstwa i miał wielkie pretensje do człowieka, który ich zapatrywał w medykamenty, że teraz zajął się reprezentacją Jamajki. Mhm. I Jamajczycy są równie dobrze obsługiwani, jak reprezentacja Stanów Zjednoczonych. No, I nagle Japończycy po prostu zaczęli dominować w tych sportach, które były najbardziej spektakularne, czyli sprinterski. Czy jest To też trzeba pewnie odróżnić medykamenty, bo można dawać medykamenty, które zwiększają no, no, chodzi wytrzymałość o doping. Chodzi o doping, no. i nie rozpieprzają ci organizmu przy okazji doszczętnie, a są takie, które są mocno jednorazowe, tak? o czym paru sportowców i dosyć brutalnie przekonało jakby o jednorazowości y, takiego dopingu, y, kończąc swój żywot dosyć no, młodo. Do... No, była historia Mer... Marion Jones przecież. No... Florence Griffin Joyner. No, no, także, także to tak, tych ty, ty, ty, ty, przykładów w dopingu I one się będą cały czas powtarzać, bo to są także Także zresztą no, zresztą, zresztą, no wiesz, żeby... bo to teraz jest tak, Armstrongowi chcą zabrać zwycięstwa w Tour de France. No już mu zabrali. Potem. No już, znaczy na razie mu zabrała amerykańska ta komisja dopingowa, mhm. ale ona jakby nie bardzo ma prawo do tego, żeby zabierać zwycięstwa w Tour de France, bo oni nie mają nic do, do tego. To musi zrobić ten organizator Tour de France. Więc pewnie mu zabiorą, no tylko jest dylemat, bo co zrobić, dać zwycięstwa tym, co byli na drugim miejscu, ale przecież oni byli tak samo na końcowanie, tam I wiele więc... z, z nich było złapanych. Tak, <coughs> tak, dokładnie, więc tak się okaże, że to dać piętnastemu na, na tym, na, tylko dlatego, że się nie dał złapać, bo nikt go nie kontrolował. Był piętnasty, tak? piętnasty. To kontrolować, więc no, kolarstwo w ogóle jest w kropce zresztą ja pamiętam początki nie wiem czy to były początki podcastu czy jeszcze zanim się zaczęliśmy nagrywać podcast I to cóż kiedyś mówiłem tam, nad aktorem zawadą robiliśmy audycję w radio gdzie doszliśmy do wniosku pamiętam, że w ogóle na kolarstwo się zupełnie obrażamy i przestajemy to oglądać no bo to, to nie ma sensu w tym momencie tak? to... co wody koksowników Tak, no, wiesz, tak to, ale to tak, to, tak to... było zawsze ja na przykład kiedyś człowieka, który mhm. jeździł w polskiej reprezentacji <kłanicznie> za czasów naszych największych, czyli yy, yy, z szurkockim i tak dalej, powie, bo bym opowiadał historię. Jak byli na mistrzostwach Anglii. Były wyścig mistrzostwa Anglii. Przyszedł lekarz rano, każdemu dał do, po tabletce i powiedział: dzisiaj ja wygrywamy. Ja To były takie tabletki, że jak człowiek zjadł taką tabletkę, to, to jakby zjadł cztery kurczaki tyle <kłanicznie> energii. <kłanicznie> No to jest tabletki, tak mało, mało że tak powiem inwazyjnie, bo byli tacy lekarze, co nie, zanim się no, człowiek obudził... zanim się... zobaczyć, jakie mam wielkie dłonie. I zanim się, się człowiek budził... no I one tak, nie, nie były naturalnie wielkie. No. Człowiek no, się no, budził, jest... miał właśnie strzykawkę w przedramieniu, którą mu coś wstrzykiwali i zanim się zapytać, już miał to wstrzyknięte. Nie do końca wiedział co i po co i wychodził gdzieś tam... Nie no, no dawniej, tam, nie no to tak, no. No, domoludy produkowały tego. No, czy znaczy, jest to, że takie sporty trochę jakby zjadają własny ogon przez to, że Umówmy się, Tour de France w takiej formie, jak w tej chwili, jest nie do przejechania dla normalnego człowieka, tak? No to, to, to się nie da po prostu wjechać na 5000 metrów rowerem, przejechać tyle etapów, rowerem, tam tyle i etapów i tak ciężkich, w takim nie? czasie, gdzie tam na górze jeszcze spada śnieg w ogóle, yy, yy, potem zjeżdżasz na dół, gdzie jest słońce. No, to znaczy da się wszystko, tylko byłyby inne wyniki. No tak, no. też nie da się etapu jechać 8 godzin, tak, czy to, 10. No to, to widocznie te etapy powinny być krótsze. No to właśnie ty o tym mówię, że sam, nie, samo, no to jakby... że to jest zjadanie własnego gona, bo robi się coraz trudniejsze wyścigi w związku z tym, że kolarze, żeby dać radę nie, muszą się koksować. Bo to jest takie zamknięte koło, bo oni się koksują mają coraz lepsze wyniki, więc są coraz Co z... trudniejsze. Ale tak, tak ja rozumiem wszystko, rozumiem. Zamknięte jadne. koło, czyli zjadanie własnego ogona. Tak, wąż, się ten wąż? Uroboros. Uroboros, Uroboros, no. Uroboros jakoś Uroboros. Tak, Uroboros, tak. Tak, tak. Jak to tak. mówił to ten... tym? Komen... to czasami też tak biega za własnym ogonem. Komentator do mikrofonu mówi, to co mówi to ten słyszy, to co słyszy, tak. to, słyszy to, tak. mówi... Ja ten, to mówi. Komentator sportowy, symbol gnozy. No. <laughs> Stanisław Tym. Stanisław Tym, tak. Ojciec tak. Tym go zrobił. No. Tak było. Także, no, że to, wiesz, no to przykre jest, no bo ja też pamiętam, jak 10 czy 15 lat temu czytałem książkę, tę autobiografię słynną, Armstronga, życie po życiu, jak on tam się z tego, nie, nie, tak życie po życiu, nie, to, to nie ta książka akurat. Nie ta książka to, akurat, ale generalnie Ale jakiś taki podobny tak, był tak, tytuł, coś, tak, coś tak. takiego. Moje drugie życie, czy coś takiego. Jak to on tam walczył z tym rakiem, z tą chorobą i, i, i jak to sobie poradził no to ten, świetnie i potem ten... wygrywał Tour de France swoim i, wysiłkiem, i swoją żona pracą. I on miał fajną. Tak, tak, jest, tak. Tak. A to się okazuje, że to wszystko pić na wodę. Jedna wielka lipa. Znaczy no, żony miał fajną. I co takim smutnym akcentem zakończymy podcast? No, kto wywołał ten? Powtórz... Zawada! Tak, <śmiech> to tak, ta zawada. zawada. To powtórz tą, może anegdotkę o koniu. No z tym. Skoro już odgrywamy te kotlety, to i strasał. To bym się powiem, ja, na, a, na, a nawet z nią powtórzyłem. Ale byś ja jeszcze ją połączył, ale ja nie, pamięta. ja nie pamiętam. Nawet bym ją powtórzył <laughs> ale nie, nie A nie pamiętam. Tak naprawdę mówiąc o co chodziło. Dokładnie. Kończmy. A byłem niedawno. Na pierwszy raz w życiu na byłem koniec? na, na Służowcu. Byłem niedawno. Tak? Tak. Na, na, na Wynki Warszawskiej, tak. O, I co? I nawet wygrałem. Podobno zawsze, jak się pójdzie pierset. Biegłeś w wyścigu. <laughs> no, <laughs> jako koń. <laughs> nie, pierwsza byłem... Ale co, b, b, b, Arab? Pewnej no. <laughs> krwi? Czystej krwi, tak? No. tak? Tak. Nie, nie. Nie, bo tam dwulatki, trzylatki, A nie ja tylko tak, tak, Powiem że Tak bardzo się nie wygryzłem w to, ale coś tam obstawiłem. A poszedłeś do okienka, tam coś tam to na znaczy, no ta no, Ja nie do, tego, ja nie ja do końca tego rozumiałem. Ale to. Musiałem nie tam się trochę dowiedzieć co i jak, ale obstawiłem Wielką Warszawską i wygrałem chyba za... No, nie wiedziałem też jakie są stawki, bo myślałem, że pani się mnie zapyta za ile chcę postawić, tam chciałem nawet zainwestować więcej, ale pani od razu... 2 ma... złote. Nie, za pięć mam nie skasowała i za te pięć wygrałem chyba 60. Hmm. Tak, jak, Ale Jakbym postawił i... więcej, to. Trzeba było stówkę. stówkę i... Normalnie fortuna no. do wygrania. No nieźle. Stówkę i jedziesz no. na wakacje. To tam są niezłe przybicia. No są, trzeba postawić, to, bo postawiłem tak zwany porządek, czyli dwa, dwa pierwsze konie w dowolnej kolejności muszą przybiec. A dobierałem po, po kolorach strojów Jokejów. O! O! Ale to wiesz, że w taki... Pierwszy, bo pierwszy raz jestem na wyścigach. Cztery, bo koń ma cztery nogi. I nie pamiętam, jeszcze jeszcze coś tam było, bo jak to było? W dyźmie to było. Jak, jak, tak, jak to tak, z nim tak, tak. Tylko uważaj, żebyś nie popadł w nauk. No oczywiście wszystko, co wygrałem, potem przegrałem na następnej gonitwie. Tak. Ale minus obiad. A. Znaczy obiad. No czyli, taką posiliły, bo pseudo, się pseudo, pseudo zapiekankę bo. i pseudo gofra. A, A nawet dwa no ja bo też kupiłem. Ja jeszcze ci bokiem wyjdzie. No a później do następnej granicy w Co było No wiadomo. Albo ten koń. Ale, powiem, ale nie, a tak szczerze, to nie odczuwałem związanych z tych, emocji? Żadnych tak. emocji. Stałem Bo tam, tamte konie, biegły. No to tak jak biegły. Się postawił 5 złotych, też nie że Jak postawił no 1000 zł, no ta, to bym przeżywałem emocje. Ja myślę, że emocje wzrastają ze znajomością tematu, tak jak ja oglądam futbol. Amerykański. Ja myślę, że to wszystko emocje. jednak, że te nie, emocje wzrastają. To po prostu. Ale pieniędzy też mogą, mogą wzrastać. Ja pamiętam, że kiedyś regularnie obstawiałem futbol. Nie, w nie, zaraz jak wchodziłem z TS nawet z kolegami umówiliśmy się we trzech, że każdy obstawia jedną ligę. Interesuje się każdy jedną ligą uh -huh. dogłębnie. No i tam obstawia wybiera jeden mecz, który chodziło o to, że on ma być pewny, ale na tyle ciekawy, żeby była ładna przebitka. No i wtedy... się zarabiać Ech, pieniądze. Tak, tak. I wtedy rzeczywiście robiło się interesujące i nerwowo. <laughs> Drobiło robiło się nerwowo, bo raz, że to nie był tylko twój los. Dwa, że obstawialiśmy trochę większe stawki po to, żeby więcej zarobić. A Proszę, nie znaliśmy redaktora chodzi, Ernesta. Tak chodziło, chodziło, chodziło, chodziło też o to, że jeszcze oprócz, wiesz, oprócz ciebie było jeszcze dwóch innych 100 tysięcy. Rzez, A że też, postawili na, na, na twój typ, tak? Nie, nie, nie, nie. Chodziło myślałem, że żebyście o... tak, się każdy tak. swoją ligą i wymienialiście się typami, tak, i obstawialiście i tak, obstawialiśmy Na mecze, na trzy, cztery mecze, tak. mecze obstawialiście. Ale w jednym ponie także się, tak, się mnożyło. Tak, się mnożyło. Odpowiedzialność Ale... za kolegów jeszcze się brała. Tak, tak. I na przykład Bo Jakby wszystkie tak, że... weszło przez po twojego, to. No, no, no, i, no, tak bywało niejednokrotnie. Każdy z nas miał taką sytuację <laughs> i słyszał kilka słów po swoim adresem oczywiście, jak najbardziej. To można bardzo łatwo i szybko Stracić kolegów. Tak, stracić kolegów nie traciliśmy i bardzo fajnie, było, zdarzały nam się niezbyt wygrane, nadały nam się też spektakularne to porażki. To A <laughs> może redaktor uchylić rąbka tajemnicy ile najwięcej udało wam się wygrać? redaktorze? Nie pamiętam, chyba. To będzie redaktor od godziny 6 do 24 grał. Jak poszedł <toszucnicy gryb _> w tej bramie, to jest to, w nowym w... świecie. czas pracy. Nie, to nie były duże kwoty, bo byliśmy bardzo biednymi młodymi chłopcami i, i, i stawialiśmy niewiele, ale tam jakiś typu wiesz, 260-300 zł. Wygrane czy wygrane? postawione? Wygrane. A, no wygrane. Wygramy. No Mnie się raz w życiu udało wygrać na, na tenisie kobiecym. Co ciekawe, postawiłem jakieś dwa mecze, to tam jakąś przebitką razy 30 coś chyba wygrałem. O. -o. No, ale postawiłem mało, bo tam było 10 złotych. No, czy 5? Nie, 5 chyba 5 złotych. tak wygrałem. 5. zawsze 5 złotych stawiasz. Tak, tak, tak. A po mam kolegę, który w ogóle się nie interesuje sportem, kompletnie. Ale gdzieś tam, nie wiecie dlaczego, hobbystycznie postanowił y, też sobie zagrać na jakichś zakładach. I on bardzo ciekawie wybiera to, co obstawia, ponieważ tym się kompletnie nie zna, więc jest mu kompletnie wszystko jedno, co obstawia. E, I ostatnio zadzwonił do mnie, bo mówi, że kupon mu prawie wszedł, bo ma już, bo obstawił cztery mecze, cztery wyniki z i weszły. A piąty mecz miał się zakończyć, tam, bo się o 17, a jest 21. A dalej nie ma wyniku. Jeżeli ja się na tym znam, to może wiem, gdzie to można sprawdzić gdzie wynik tego meczu, bo się denerwuje. I podał mój nazwę drużyn, to powiem Ci, gogle nawet nie wiedziało, <śledziny> co to jest. W końcu ustaliłem, to była jakaś chyba trzecia liga peruwiańska, czy co, coś, w tym, coś w tym stylu. Nie no to jak w czasach, w czasach, kiedy my to robiliśmy, Jezu, to było jakoś w liceum jeszcze, czy zaraz po liceum. Jakiś taki pierwszy czy Po pierwszy wojnie rok? rosyjsko japońskiej Tak, że tak. No, jakieś, no, to nie było ta taki to, klik, no, to tak, wtedy tak, w ogóle wtedy tak, jeszcze nie było Peru. No. Na, no, po, na, na, na początku w ogóle nie można było stawiać polskiej ligi, a potem było tak, że polską ligę potem można. Pojawił było się Bolesław w Polską ligę, ale tylko w kombinacji A kogo obstawiłeś z trzema innymi Pod na naszej postawie, no, Na, na Czechach. Tak. Na Peru. Na Peru. No, 5 zł. Na, no, Peru. No, na Peru. W najlepszym W najlepszy, najlepszy, najlepszy, najlepszy Peru. Na tak? like Country. Więc to tak było? Więc te wygrane wtedy, to wtedy 300 zł, to, to pensje ludzie dostawali. No to tyle za to wieś wiesz. kosztowała. No. 800 zł. Za więc, chrobrego no, to... Tak. To I dwie nie było, zbroje. Nie było, nie było tak najgorzej jak dla nas młodych ludzi. No, ale to było dawno. Teraz już tego nie robię. No, dlatego, ja że. To w internecie nie lubię. Ja poczułem się, a, bo to jeszcze. A propos tego mam historyjkę, ale tak, no, Ale smutna też jest no. w efekcie. Yeah. Bo wtedy właśnie jak, jak wygrałem te, tego, te, ten tenis obstawiając. Tak, to, to tam... Myślałem z tego konia, co ostatnio. Nie, nie, wtedy, jak wygrałem no, tam właśnie w tym internetowym którymś o, obstawiaczu, to tam mi się tych pieniędzy trochę zrobiło na koncie, ale następnie nie wiedzieć czemu moje konto się zablokowało. Znaczy. Podejrzewam w tym pewien związek, ale niestety nagle moje hasło przestało działać. Nie mogłem się zalogować do swojego konta. Dlaczego mi zalogowałeś, już tych pieniędzy nie było? Tak, żebyś wiedział. Znaczy, bo ja próbowałem to hasło odzyskać. Yy, dzwoniłem tam na tej infolinie, ciągle coś się nie dawało, nie ten, i w końcu odpuściłem sobie to. Miałem zamiar to zrobić za chwilę i odzyskać to hasło, bo miałem tam jakieś pieniądze wygrane, no ale gdzieś tam, że tak powiem w toku dziejów zapomniałem o tym i przypomniałem sobie o tym po pięciu albo sześciu latach. Zadzwoniłem i nagle okazało się, że hasło działa, mogę się zalogować. Natomiast okazało się, że regulamin jest taki, że jeśli przez rok nie obstawiasz żadnego zakładu, to oni ci pobierają opłatę za korzystanie z konta na tym serwisie. Jest, przecież. A I pewnie hasło sześciu... przez ten rok nie działało najprawdopodobniej. Przez sześć lat, znaczy nie wiem, no bo do, po, po sześć lat okazało się, że mam zero na, na koncie, hmm. bo wszystko poszło na te opłaty roczne za konto. Eee, Taki. Ja bym na to nie wpadł. A to słyszeliście, jak jesteśmy przy takich hazardowych historiach, że dwójka braci o tych braciach amerykańskich, co wygrali 5 milionów dolarów. W jakąś... Wygrali 5 milionów dolarów, grając wspólnie, czyli po 2,5 na łebka. Co grali? W jakąś jakieś lot to miejscowe. Aha. Ale w jakieś taką. Y, od, od jakąś taką dziwną. Loterię. Tak, loterię. Usiedli, doszli do wniosku że te pieniądze to generalnie oczywiście się bardzo cieszą i im się przydadzą, ale że nie w tym momencie życiowym. Dlatego, że jeden się żenił i mówi, ja nie wiem jak moja narzeczona zareaguje, jak nagle będę bogaty, to może nawet nas związek. Drugi też miał jakiś inny powód i postanowili, że nie będą tej nagrody odbierać. A wiedzieli, że prawo jest takie, że teoretycznie jest tak, że można odebrać nagrodę w momencie, kiedy ta gra, bo to była jakaś jedna z gier, zostanie zakończona, w ogóle wycofana to w ciągu roku od wycofania zakończenia tej gry. I odebrali nagrodę po 6 latach, 11 dni przed tym, kiedy by im <grym> przepadła ta <grym> nagroda. I zrobili to z zimną krwią. O, szół. Paczek, to jest mieć 5 milionów. No. I w ogóle. I Ola, gdzie tam gdzieś mam, ale nie potem. Teraz powiedzieli małżonkom, że wygrali tam 8 lat temu 5 milionów dolarów. A małżonka, ty, taki, Ja tyle lat nie mam, co dogadać. Chorujesz a ty bogaty jesteś i ten do roboty. no, tak. o Tylko za miliony. Tak, jest to teraz że Idziemy do sądu i sądzimy się, tak. Za się małżonką, nie miała za co kupować jedzenia, do w lodówce pusto było, a tu proszę, dzieci głodujące nie miały czym jeździć do szkoły, w czym chodzić te turnista, musiały kanapy pożyczać ci, tak Tak, tak myślę to jakbym miał małżonkę oczywiście bo w na razie nie mam, ale jakbym miał małżonkę ja bym pośle, Ty no, uważaj tak. co mówisz no nie jest moją małżonką oficjalnie tak. Jest nieoficjalnie. Jest nieoficjalnie. Ale a no, przed na... chwilą powiedział, że małżonce kupił gafra Nieoficjalnie. No. A... Chociaż nieważne, czy oficjalne. Jakby tak przyszła i powiedziała, że wygrała 8 lat temu 5 milionów, no, to nie, chyba nie byłbym zły. Że dopiero teraz się nie zapytał bym, czy je jeszcze. <laughs> nie, właśnie jakby tak odebrała dopiero a, teraz, a. że nie chciała, odebrała. Tak, to to w Polsce to, nie... to chyba nie ma takiego prawa. W Polsce jest jakiś ograniczony czas na wygranie. Chyba 6 na wygranie. miesięcy. <laughs> Ty na tych, tych lotto to 6 miesięcy chyba. Były tak. jakieś takie przypadki, że ktoś... Zapomniał. Z, tak, zapomniał, znalazł los. Będzie się rano, to już... Yy, Jezus, ja wygrałem 6 milionów. Nie, ale Zapomniałem to, odebrać. To, to jest normalne. Kupujesz jakiś los, gdzieś idziesz i przy okazji za 3 złote kupujesz, wrzucasz do szuflady, zapomnisz potem sprawdzić, mija 6 lat. Wyciągasz kupon. No. I mówisz, a, sprawdzę, co tam było. No i. O, odebrał. miałem 6 milionów. O, już nie mam. O. No dobra. To idę spać. To podgryzę sobie żywy. Właśnie mikro. Dobra. Myślę, że czas bardzo się no. Udało nam się osiągnąć to prawie. Nie Ale tak, nawet sobie. A to jest, o, o, nie, to... Za a to jest po... nieprawdopodobne. Słuchacze tego, słuchacze tego nie widzą. Ja pamiętam te czasy. Przepraszam, że ci przerywam, tak. ale muszę to karteczki. Tak powiedzieć. Kiedy redaktor, y, redaktor Mardziaz miał karteczki, które były mikroskopijne. Takie miał karteczki, które u kogoś uchodziły. Miałem tam znotowany cały podcast. Tak, u kogoś uchodziłoby to za jakąś strzęp papieru. Malutki. A to był cały zeszyt, w którym znajdowało nie, się wiele... A teraz zainwestowałem nawet, ściągnąłem telefon. sobie aplikację pod tytułem Notatnik. Niesamowite. A. A. To wygląda dziwnie, jest taki niebieski cały, no. nie wiem czemu. To niebieski notatnik. Znaczy mogę zmienić kolor nawet. Bo to jest starożytny, marmurowy notatnik. Znaczy, mogę nawet Górylce zrobić jakiś inny, że będzie na przykład yy, styl. O, mogę z tym zrobić purpurowy. No Szkoda, po... że Państwo tego nie widzą. Szlachetne tak. gatunki papieru. E, nie zmienił się akurat. No, na list niebieski. niebieski. <laughs> zmienić się jutro. <laughs> po, tak jak po, nocy. jak po sześciu latach. Tak, jak w moim nowym dekoderze. Deko, dekoder do telewizji mam teraz taki. Mam taką o, wspaniałą jest, telewizję, nie wymienię jej nazwy. nowo. Jest tak, jest, jest tak, że chcę zmienić program albo chcę jakąś funkcję włączyć w dek dekoderze, to naciskam ten przycisk i mogę i zrobić sobie herbatę. <laughs> jak wrócę, to się zmieni. Dba o to, żeby organizm był nawodniowy. Tak, no więc, ale no. nie okazało się, że nie, nie mam żadnych notatek. Znaczy mam notatnik, ale miałem tylko zanotowane to, żeby o tej nagrodzie imienia Norowskiego powiedzieć. Aha. A to już powiedziałem z pamięci. No z z pamięci. niczego, ta, ta. czyli z głowy. Pomyślałem, że masz notatnik, którym sobie zapisali, żeby coś z nim zanotować. <śmiech> <śmiech> nie, nie sobie notować. Właśnie jakim, jakieś genialne pomysły przychodzą do głowy, które można wykorzystać. Po... Bardzo często miałem tak, że wracając z podcastu do domu sobie przypominałem, że tutaj powiedzieć. karteczek już od dawna. Mądrego, miałeś. śmiesznego i tak dalej, a tu ja lipa i znowu no, Panie, karteczki tak jeszcze długo robiłem, był. tylko ciągle zapomniałem je wziąć ze sobą. Dlatego, a telefon mam z reguły ze sobą, więc. No, wszyscy no tak. ten... Uwaga, uwaga, zapowiadam powrót no. notatek Wielki w formie bardziej 21 wiecznej. Elektronika w do naszego podcastu nie zawsze nie w każdego <śmiech> w każdym wykonaniu każdego raportu. Tak, zawada opanował długopis, a ja, notatek, a ja notatki w telefonie. To się nazywa postęp. <śmiech> <śmiech> w XXI stuleciu to i tak jest nieźle. Słuchajcie. Dobrze, że nie pisać gęsim piórem. <laughs> no wiesz, chyba, że on będzie ten, jak w ten słynny film, co tam się człowiek urodził starcem i młodniam. A to, to, na to, to, na to podstawie może redaktor Zawada zrozumiał. też będzie technologicznie się cofał ja i zaraz, zapomnie jak długo działa. Co? Benjamin, Benjamin Baton. Tak, Jedny tak, środek tak. Benjamina to... Batona. Nie tak. widziałem tego filmu. Mieliśmy ale... na studiach kolegę, który wykonywał tabliczki klinowe, także... <ślam> I zostało mu tak do tej pory, jak idzie na pocztę, inaczej, inaczej się... nie, nie, na nie robi przekazu. Nieźle nie na tym zarabiał wtedy. No, jak no. patrzę, no to to, to a nie dobrze. Albo sprzedawał jako archaiczny. No i wiesz, no taka nie, nie, nie, nie, nie, ale taka tabliczka, którą malutka, którą można było sobie powiesić na przykład na szyi, i on mówił, że tam jest bardzo ważne babilońskie zaklęcie. Chyba A <grym> Każdy mówi. <grym> <grym> no tak jak ten, ten nasz kolega, który był w jakimś yy, kraju chyba, nie wiem, azjatyckim jakimś podejrzewam i gdzieś tam kupował na jakimś targu, znaczy st stragan taki był i pan zachwalał monety. Oryginalne monety yy, sprzed, nie wiem, dwóch tysięcy lat powiedzmy, ale one leżały, jedne były tańsze, a drugie były droższe. No więc kolega dociekliwy zapytał się, Dlaczego te tanie są takie tanie. On mówi, że nie, one są tanie, ale są original. Original, very old, a te droższe czemu są droższe? No ja mor original. No <głos> mają więcej z więcej no. do Słuchajcie, zaraz długość, że tak powiem, podcastu, który nie jest o sporcie, będzie dłuższa. Długość no. będzie dłuższa niż no. tego, który <głos> był. Czyli tak zwany off topic, nie chciałem użyć tego słowa. Ale Dobrze, to wyłączmy topic. się tak, żeby zdążyć której. Ale to powiem ci drugą godzinę, już mamy jeszcze redaktor... 30 sekund. Nie, bo jeszcze mi się nie, wspomniało, nie, nie. nie, nie, nie wyłączmy się przed drugą godziną. Musimy ktoś dotrwać. Tam, jak to, ktoś tam ktoś a jeszcze wracając taką klamrą, zamykając stadion narodowy, czy ktoś tam. Dziennikarze sportowych bardzo, bardzo sprytnie wyliczył, że na razie na stadionie narodowym, jeśli chodzi o mecze piłkarskie, to więcej ich się nie odbyło niż odbyło. rzeszty. Jakby jak tak wziąć od początku, no to od był początku pierwszy świata. Nie od początku, kiedy miał być otwarty pierwszy Ale, mecz, tak, no, miał być mecz, zęcami, mecz z Niemcami, miał być miał super być, puchar, bar, tak. e, miał być chyba jeszcze jeden mecz towarzyski Polaków, Faktycznie. tak. No i jak dołożyłem mecz z Anglią, to jest czwarty odwołany, a odbyły się. No nie na Euro no, no, no, no, się więcej. No, tak no to niech będzie, może no, tam. Ale, no, ale może tak chodziło było... o mecze Polaków. O no, mecze, no nie, bo Super Puchar tam pamiętam wymieniony na przykład. No tak. no, ale też grali Polacy. Ale nie no no nie. dobrze, no to powiedzmy tak idą łeb-web, no. Na no, no, no. jeden odbyty jest jeden odwołany. I tym optymistycznym akcentem. to do zobaczymy. Do, no, do następnego, niezamkniętego stadionu. <głos> stadionu.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 Wspaniałe krawaty, a jednak nie będzie radość. Przepraszam, Zuńczyku, nie przeszkadzaj. Jeśli nie teraz, to kiedy? Jeśli nie tu, to gdzie?